I witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Christian Keunder, a ze mną w studiu będzie również. Michał Stiller. Witam wszystkich bardzo serdecznie i będzie Rafał Radomiejski. Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie. I od razu przezam Rafała, w tym odcinku będzie będzie normalnie słychać, jakoś będzie zajebista. Okej, okay, słuchajcie, 168 odcinek, więc w końcu powiem o Control, powiem o Control, o którym chciałem powiedzieć, o którym powiem. Poza tym, słuchajcie, wjechało parę rzeczy, przede wszystkim przede wszystkim... Ale Krystian, a czy ty już zrobiłeś swój preorder na konsolę nowej generacji? Wyobraź sobie, Rafał, że zrobiłem, nawet kupiłem dwie konsole, o czym niedługo powiem. O, proszę, widzisz, bo ja też kupiłem dwie konsole, już nawet zamówiłem, oczywiście nie wiadomo, czy dojdą. Michała, ty kupiłeś sobie jakąś konsolę nowej generacji? A ja siedziałem w pracy i się nie załapałem na żaden jeden. Nie no. Nie, jestem cierpliwy, ja się jakoś nie napalam, że muszę mieć od razu, jak nie dostanę w premierę, to, to nie będzie mnie to bolało, to na pewno sobie nadrobię, ale myślę, że do świąt wszystko się wyklaruje i będzie ogarnięte. E, dobra, R Rafale to w takim razie jak Michał nie kupi, to możemy sobie pogadać troszeczkę o naszych konsolach, więc e, ty kupiłeś dwie konsole i w teorii ja kupiłem dwie konsole, więc e, w sumie interesuje mnie czemu kupiłeś dwie konsole, czemu taki wielki fan Sony? postanowił kupić konsolę Microsoftu, ja tego nie ogarniam, po prostu ja tego nie ogarniam. To co, na pewno nie było tego w planach i to też nie jest tak, że hype się jakiś mocny udzielił. Yy, bardziej kwestia rozsądku, bo ja i tak wiedziałem, że kupię tego Xboxa. no skoro jakby już teraz yy, gram sobie na SC i, i jakby jestem w jakiś sposób oswojony z tym, że coś tam jednak wpada do tego Game Passa albo, albo jakieś, wiesz, gierki rodzinne, no jakby wiedziałem, że ta konsola może iść na przemiał, jeżeli odpalę sobie piątkę, no bo po prostu nie będzie opcji, czy to czasu wczytywania, czy jakiejś jakości, wiesz, przełączać się pomiędzy jednym i drugim, tak, nie wiem dalej zresztą, co też będzie ze switchem, wiesz, no, pewnie tylko w trybie przenośnym będzie używany. Mm. No tak, poczekaj poczekaj poczeka Rafał, ale, ale ty się tak mocno mocno pamiętam, hejtowałeś to i tak trochę się z tego podśmiechiwaliście, przecież we wszystko zagrasz na starym Xboxie to po co ci ten nowy Xbox znaczy, teraz? oczywiście, że dostępne będą no ale jakby ja cały czas wychodziłem z założenia, że i tak będę miał dwie, raczej jest kwestia tego kiedy to kupię i czemu, czemu teraz a nie za pół roku, ale to, to mogę w sumie wyjaśnić w dwóch zdaniach mm. szczególnie, że mówię, że we wszystkie gry Microsoftu zagrasz na swoim starym paździerzu SC tak, to prawda we wszystkie zagram, ale myślę, że będzie kilka tytułów, które będę chciał już zagrać na nowym. To nie jest przyjemne się przesiadać, wiesz, z poziomu wysokiego na niższy i po prostu by mnie to trochę mierziło. Faktem jest, że ostatnio grając dłużej na, na Xboxie SC w Ori zastanawiało mnie to, jak po prostu mocno widać pikselozę tych, tych jaskrawych punkcików głównego bohatera na, na, na dużym telewizorze i aż mnie korciło czy po prostu nie przeskoczyć sobie, wiesz, o tą pół generacji na One Xa, no ale to trochę bez sensu. No to skoro już rozważałem tego One Xa, no to chyba, chyba od razu lepiej pójść w tą nową serię, prawda? I, I zobaczyć. Poza tym, no, mieć też bezpośrednie porównanie tego, jak będzie wyglądała piątka i X, kiedy już obie staną, wiesz, na, na półce pod telewizorem. I tak, jeżeli chodzi o preordera, to. Co ciekawe, pomimo że się bardzo szybko wyprzedawały i, i, i w dniu po tym showcase no co wiemy, bez wielkiego jakiegoś planu i konkretnej godziny startu po prostu kolejne sklepy zaczęły wrzucać swoje oferty. Większość tych sklepów wrzucała oferty z pełną ceną zakupu. Tam się dwa sklepy wychyliły, które umożliwiły zakup zaliczkowy tak zwany. Ja tak na początku się jeszcze na to nie rzuciłem, bo bo troszeczkę miałem inny plan w sumie pierwotnie, bo bo, bo tam mam jakąś uruchomioną opcję kredytową, nazwijmy to, na, na Allegro, na którym mam tego limitu sporo zachowanego I, i w sumie myślałem, że z tej opcji skorzystam, no ale sam wiesz, że mnie trochę nastraszyłeś, że tych plejek może potem nie być w sklepach. Eee... I co, okazało się, że tak było właśnie? Znaczy nie wiemy, jak będzie, czy dostarczą oddzielną pulę na półkach, bo jednak może być tak, że preordery zostaną kosztem mogę, tego, mogę, żeby rzucić trochę z towaru na półki. No jakby nie powinno być takiej premiery, że nie istnieje towar na półkach, nie? I myślę, że to będzie, choćby dla samego hypu, wiesz, powrzucają tam po 10 sztuk na sklep. Natomiast, żeby się w to nie bawić, no to faktycznie tego preordera zrobiłem i, i zrobiłem go z y, tym zakupem zaliczkowym na Mediamarkcie i to bez problemu w godzinach popołudniowych, już po pracy, na spokojnie, jak sobie to to przemyślałem, więc jak widać, no Michał miał większy problem z Xboxem, bo, bo, bo już nie dał rady go zamówić w południe, tak, w Niemczech. Tak, no kompletnie się wyprzedało. A jak z y, Xboxem? Y, no i Xboks sobie Xboxa. A, a powiem Ci, że w Xboxie właśnie wymieniliście fajną rzecz, w, w którymś z tych sklepów. Szkoda, że u mnie w Anglii tego nie było, że mogliście kupić z Assassin'em, który, który wychodził za 120 zł, chyba? Nawet Więc nie super. tylko. W tym momencie Xboxy, pomimo że to już minął ponad tydzień, to Xboxy dalej są dostępne. E dostępne są w tych wszystkich sklepach, których była Playka, plus e kilka mniejszych też dostało jakieś e tam zasilenie. I co ciekawe, sklep oficjalny Allegro również dostał to zasilenie i to dosyć spore, bo tam się z uwagi, że to jest w formie tych aukcji, to wyświetla się ilość dostępnych sztuk i nawet ta ilość sztuk wzrosła od pierwszego jakby rzutu tam chyba 500 Xboxów, to, to, to wzrosła finalnie do czy tam 900, wzrosła do 1500, więc ogólnie <śmiech> wygląda na to, jakby zapas mieli zagwarantowany. I fajna była opcja na tym Allegro, że to wskoczyło, bo jakby automatycznie wypełniło mi tą lukę, którą już straciłem na rzecz Plejki, tak? Jakby skoro poszła decyzja, że Plejka będzie siłą rzeczy za gotówkę, no to dalej ten kredyt miałem pusty na Allegro, no i jakby się pojawił Xbox, jest dostępny, jest dostępny w tym, w tej linii kredytowej, mówię, no to dlaczego mam go kupować sobie za pół roku, skoro mogę go zamówić od razu, no jakby, Wiesz, that's the point, jakby no nic tak, nie tak, tracę, tak. Nie? nie? chodzi mi żadne, wiesz, m, abonamenty, które, które y, Xbox y, tym swoim akcesem y, promuje, no bo, bo, bo, raz, że na to trzeba zaczekać i na chwilę obecną nie można na ten abonament złożyć zamówienia, a dwa, że no on dalej finansowo nie wychodzi wcale korzystniej, szczególnie, że ja tego Game Passa mam wykupionego jeszcze, myślę, że chyba na, na, na niecały rok tak jak ostatnio sprawdzałem, gdzieś tam wakacje powinno dopiero przyszłego roku myśleć o przedłużeniu. To więc wrzuciłem go po prostu do koszyka, podstawową wersję i, i, i zamówiłem. Jakby poszło, nie bez większego problemu. I faktycznie pojawiły się aukcje z innych sklepów jeszcze po kilku dniach z wieloma grami jako bundle i tam jest zarówno, zarówno asasyny, są dostępne jak, jakieś NBA, FIFA, jest fajny zestaw z FIFA i na płytce, tą co już nie ma sprzedaży w sklepie online nowym Forza Motorsport trójką dorzucili słuchaj na płytę i, i taki bundle kosztuje stosunkowo tanio, bo no nie pamiętam dokładnie, ale tam powiedzmy 2500 czy 2450 z dwoma grami, nie? Mhm. Dobra, to jeszcze ja chciałbym powiedzieć jak u mnie to wyglądało No ja, ja oczywiście tam 9 rano, więc 8 rano wjeżdżam Anglia jest troszeczkę innym rynkiem niż Polska Więc tutaj naprawdę trzeba walczyć o takie rzeczy Więc od razu wjeżdżam i od razu wjeżdżam na największy sklep z grami w Anglii Czyli na gama, dramat, po prostu był dramat Chyba nawet powiem wam, że nie odświeżała mi się strona W której w ogóle mogłem kliknąć na kupienie w jednym sklepie w Anglii, to nazywa się Carys PC World, albo PC World Carys, oni się tam połączyli. Tam byłem w kolejce, miałem 8500 miejsce o 8 rano, bo sprzedaż w Anglii startowała 8 rano, ja mam godzinę do tyłu względem Polski. Więc już byłem w kolejce, więc, więc spoko, byłem ciekaw, czy, czy jak będzie moje miejsce, jeszcze konsola będzie. Poza tym próbowałem jeszcze jeden sklep Argosu, to też taki, to jest taki sklep działa na zasadzie magazynu trochę, no akurat to nie jest ważne, tam akurat udało mi się wpieprzyć do koszyka po wielu, wielu próbach, ale okazało się, że nie wiem czemu nie mogłem zalogować na swoje konto i musiałem sobie, chyba nawet tworzyłem nowe konto, podczas tworzenia konta już nie mogłem dodać do koszyka konsol, bo nie było, więc ogólnie z spierdoliłem nie przygotowałem się tutaj, to już będę wiedział na przyszłość, żeby jednak być zalogowanym e, wcześniej e, zanim coś wezmę już do koszyka e, bo naprawdę przy takich ilościach osób na stronach, to te strony po prostu padają jak muchy Poza tym, jeszcze w tym samym czasie, bo oczywiście ogarniałem w tym samym czasie wiele sklepów, więc jeszcze jednym sklepem, którego ogarniałem był oczywiście oficjalny sklep Microsoftu, więc sobie wchodziłem na internecie, na przeglądarce do, do tego sklepu i miałem w koszyku i też mnie nie chciał przepuścić, miałem w koszyku, wszystko było ok, podałem kartę, Najpierw po podałem PayPala, żeby było śmiesznie, a później wyskoczyła mi, że jednak ma moją kartę. Tak jakby rzeczy, które robiłem wcześniej, zaczęły się zapisywać i zaczęły działać i zaczęły wchodzić bez sensu. Klikkałem dalej, żeby kupić, kupić, kupić. Nie mogłem i to troszeczkę wyglądało w ten sposób, że tak kupiłem i jest, wyskoczył mi jakiś błąd. Zostawiłem tą stronę. Akurat w PC World e, Carys... E, w, w, Moja kolejka minęła, znaczy w sensie, że, że nastąpiła moja kolej, więc była jeszcze ta konsola, dodałem, od razu ją kupiłem, zapłaciłem tylko 5 funtów depozytu, informacja, że 10 dni przed, przed tym czy tam 15 dni przed tym dadzą mi namiary, żeby wpłacić ca, całą kwotę za konsolę, super. I akurat wchodzę na tą stronę Microsoftu i ona sama z siebie się odświeżyła i wyskoczy mi informacja, że gratuluję, kupiłeś konsolę. Nie? Ja mówię, what the fuck? Więc summa summarum kupiłem dwie konsole, ale Microsoft w żaden sposób nie czarżował, więc bez problemu sobie skansolowałem to z Microsoftu, więc nic za to też nie musiałem płacić, więc miałem w dupę, więc konsole wziąłem z PC World Carys za piątaka póki co. Więc ogólnie jest spoko, w Anglii szał, w Anglii już dawno nie ma jest jeszcze, tam jest taka polemika mała w Anglii, czy w ogóle na tym i Xbox e, Access e, będą, będzie w ogóle możliwość kupienia tych konsol e, póki co wiem, że jeszcze małe slimki zostały, e, takie jeszcze rzeczy można kupować no esek to w ogóle nie widziałem, żeby się sprzedawało, patrząc po, po, po jakiś tam, wiesz... Że... Tak, tylko że, że wydaje mi się, Rafał, że eski zaczną się sprzedawać, jak ludzie, Janusze, będą przychodzić do tych sklepów i po prostu patrzeć, co jest na półkach. Wtedy, mm. wtedy to ruszy, bo dla takich użytkowników jak my, takich, żeby tak powiedział, świadomych użytkowników, że wiemy, co jest w tych konsolach, wiem, czy, wiemy, czym one się różnią, to my już wiemy, co chcemy kupić. A taki Janusz przyjdzie z dzieckiem i po prostu, o dobra, fajna, fajna konsola, fajna cena, w ogóle tylko jedna konsola na półce, dobra, biorę. I wierz mi, że to ruszy, jak te konsole będą na półkach. Tak mi się wydaje, no, ale zobaczymy też, jak będzie. E, dobra Rafał, nie ma co, bo, bo jesteśmy dalej w Hyde Parku, więc e, w sumie e, ja już mówiłem, ty, e, więc powiedz co tam u Ciebie, co ostatniego ogarniałeś. Mm, wiesz co, ja zacznę, zacznę tym razem od, od filmu bo ostatnio cały czas sobie wchodziliśmy w drogę odnośnie tego jaki film kto obejrzał więc więc chcę tutaj wziąć pierwszeństwo. Obejrzałem taki nowy film na Netflixie Enola Holmes, czyli, czyli jest to opowieść o siostrze Sherlocka Holmesa, który zresztą również w tym filmie występuje tylko zdecydowanie jako jako postać drugoplanowa no i mamy całkiem ciekawe zbiorowisko aktorskie zresztą całkiem fajnie dopasowane Jaką główną postać no, no nie obraź się, że nazwiskami nie będę rzucał, bo ich zwyczajnie nie pamiętam, ale mamy e, od razu rozpoznawalną jedenastkę z Stranger Things, e, czyli, czyli mocno związaną z Netflixem. E, na drugim miejscu, czyli w roli Sherlocka, mamy e, również związanego ostatnio z Netflixem e, Henrygo, Henrygo per Wiedźmina per Supermana. Henry Cavill. Henry Cavill, dokładnie. A również na, na takiej w miarę, w miarę bogatej roli jest ta aktorka, która, która grała Bellatrix Strange w Harry Potterze. Jakby dla mnie to jest... To jest z z Helen, Helen Bonham Carter. Okej, okay, dziękuję bardzo. No i jakby ona ona z kolei tutaj gra matkę tegoż, tegoż wyjątkowego rodzeństwa. No i historia jest bardzo, bardzo wesoła, ciekawa, nie ma tam zbyt dużo miejsca na jakieś płacze, dramaty i tak dalej, aczkolwiek jest, jest to dynamiczny film i, i, i nie brakuje scen walki i tego typu rzeczy, przy czym oczywiście w tych scenach walki bierze udział właśnie nasza młoda aktorka, a nie jakieś tam postacie, wiesz, dorosłe. I jakby no, cały film się kręci wokół niej i, i wokół wątków związanych z, no jakby kolejnym troszeczkę walką i pokazywaniem pewnych kwestii związanych z równouprawnieniem, tylko że tak jak ostatnio kojarzyliśmy cały czas i niejednokrotnie było to też punktem narzekania, że, że Netflix na siłę gdzieś tam wrzuca jakieś yy, walki o, o wiesz, yy, czy, czy tam przeciwko rasizmowi, czy yy, tolerancji jakiejś seksualnej, tak tutaj mamy przypomnienie swego rodzaju yy, i z jakimi problemami się powiedzmy te 200 lat temu jeszcze yy, historycznie borykaliśmy na, na właśnie yy, terenie takiej dość konserwatywnej Anglii i chodzi tam o jakby prawa yy, do głosu kobiet, prawo do głosowania i i ogólnie traktowanie ich zdecydowanie jako uzupełnienie tylko wiesz mężczyzny i jakąś tam służbę, nie? więc z tym mniej więcej walczy główna bohaterka, poniekąd jakby tam jest to pokłosiem tego, jak ją matka wychowała, no i to się całkiem dobrze spina, jakby pokazuje taką przemianę kulturową, która jakby nie w każdym w mocno rozbitym społeczeństwie jakby nie każdy jeszcze jest na nią otwarty i toleruje i tam widać ewidentnie, że starsze drewno jakby nie chce pozwolić na, na, na zmiany, co ciekawe nie tylko wśród męskich postaci, tak? Będziemy widzieli takie, takie dosyć sztywne drewno, no i taki trochę feministyczny ruch nam się tutaj wchodzi, ale w żaden sposób nie jest to pokazane, znaczy to jest oś fabuły główna, ale nie jest to pokazane z przesadą moim zdaniem i stanowi fajne, fajne jakby oderwanie od tych dzisiejszych walk o wszelkie równości w wszędzie, którą widzimy w internecie, w telewizji, szczególnie jeszcze u nas w Polsce, tak? bo podejrzewam, że trochę inaczej na co dzień macie czy w Anglii, czy w Niemczech i i bądź co, bądź trochę chyba właśnie nastraja na to, że no, halo, spójrzcie wstecz, jakby kiedyś też też było wiesz, inaczej, i poszliśmy do przodu i, i chyba zapomnieliście o tym tak? i za 100 lat może też będziemy się śmiali z tego, co co dzisiaj jest takim wielkim punktem zwady czy, czy coś w tym stylu, po prostu się trzeba otworzyć trochę, nie? No a pod kątem wykonania też, też jest bardzo spoko, bo kilka jest całkiem ciekawych, świeżych i, i odważnych ujęć podczas wykonywania choćby scen właśnie walki, takie przejścia powiedzmy z, z walki właściwej do jakichś wspomnień, treningów z matką, kiedy te same figury są wykonywane i wiesz jakby w połowie, w połowie jakby figury jakiegoś ciosu powiedzmy, czy, czy obrotu, czy przewrotu jest po prostu przejście kamery na to wspomnienie, to całkiem się fajnie spina, kilka takich miejsc robi wrażenie no więc, więc jest spoko no to może powiedzmy dalej, w takim razie Michale, Ty, co tam u Ciebie? Um, udało mi się załapać na Alfę gry Call of Duty Black Ops Cold War która to to była... trzeba, trzeba, to trzeba, by było, to trzeba było się załapać? To no sobie tu... ściągnąć, ale trwało bardzo krótko, <śmiech> o, więc wystarczyło ale się mieć. Załapałeś! <śmiech> o, się, kurde. Ale się zazdroszczę. Jak, jak no. jakiś, nie wiem, dziennikarz <śmiech> ekskluzywny się załapałem na testy. <śmiech> Okej, okay, no, no, porządku, no. no i Call of Duty po raz kolejny złamało mi serduszko. Tak jak się obraziłem na Modern Warfare, to teraz dostaliśmy zapowiedź Call of Duty Black Ops Cold War, które jest od Studia Treyarch, nie Activision, jak to było w przy Modern Warfare, przy okazji Modern Warfare. No, jestem trochę zawiedziony. Pamiętam, jak y, dokładnie rok temu jarałem się betą y, nowego Call of Duty Modern Warfare wtedy i wtedy powiedziałem słowa, że nareszcie dostałem stare dobre Call of Duty w nowym wydaniu, nareszcie dobre Call of Duty dla mnie. Tak y, pokręciłem trochę nosem przy multiplayerze Alpha. Y, wiadomo, to jest Alpha, nie można oczekiwać jakoś super wiele. Ale mam gdzieś wrażenie, że Call of Duty że Treyarch bardzo okroiło to, co dostaliśmy w Modern Warfare. Wydaje mi się, że bardzo dużo części, bardzo dużo fajnych rzeczy, które mnie kupiły, nie pojawią się w grze. Z tego, co widziałem po Alfie, może beta, czy, czy wersja 1.0, już, już ta prawi, prawidłowa, prawdziwa, będzie, yy... To wszystko posiadała, mam, na, mam taką nadzieję, bo miałem wrażenie podczas grania w, w alfę, że wszystko jest gdzieś okrojone i, i jakoś ta gra do mnie niczym nie przemawiała. Przypomniało mi się czasy przejścia generacji przy Call of Duty Ghost, gdzie przechodziliśmy z PlayStation 3 na PlayStation 4 i z Xboxa 360 na One a. To też ten Ghost gdzieś tam e, jako gra na, na moście generacji nie wypadła jakoś super. Dopiero później e, Activision wywaliło Call of Duty chyba Infinite czy Advanced World, e, któreś z tamtych. E, I wtedy było ok, ale gdzieś gdzieś.. Nie podoba mi się ta zagrywka ze strony Call of Duty, że okej, okay, dwa studia robią tę grę, dwa różne studia co, co drugi rok i mi się wydaje, że Modern Warfare zrobiło taki marketing tym swoim Battle Royale i, i trybem, no, że za darmo wszystko i tyle setki tysięcy ludzi w to grają i oni teraz chcą nam wcisnąć nowe Call of Duty, to jest teraz taki ruch w sumie niepotrzebny dla mnie, bo Modern Warfare... Nie znudziło się jeszcze tak wielu ludziom, żeby wszyscy nagle oczekiwali nowego Call of Duty, bo ludzie jednak łują tego Battle Royala, widzę coraz więcej, coraz częściej wszędzie, pełno, ciągle, i tak jest w przypadku Fortnite, czy czy, yy, czy innych gier yy, Apexa i tak dalej, że Motor Warfare spokojnie by mogła zostać sobie teraz na 2-3 lata i dać ludziom tak taką, nie wiem, trochę odetchnąć od nowych części Call of Duty, żeby seria mo mogła wejść jeszcze bardziej z buta. No ale jeśli oni chcą cały czas gdzieś tam co roku odcinać kupony i wymieniać się, to, to nie wiem jak to się skończy, ale to jest chyba taka pierwsza, pierwsza Call of Duty... Call of Duty, którego nie będę raczej kupował na premierę, chociaż za, za, mnie, za mną zawsze jest tak, że ja mówię, że nie kupię tego na premierę, a później po prostu biegnę do stora i, i ściągam na premierze. Ale mi się wydaje, że Black Ops Cold War nie będzie takim produktem, który na który złożę pre-order i, i po prostu multiplayer, alfa, testy mnie, mnie po prostu niczym nie kupiły mapki są jakieś takie znowu niefajne nie to mi się przypomniało od, od razu start Modern Warfare, od razu po premierze, gdzie wspominałem, że start był dosyć ciężki, i mapki były niegrywalne tak samo tutaj już kombinując z tymi mapkami na deathmatchu, że trochę jest tak nieczytelnie strasznie i taki, taki mały chaos się robi Okej, okay, może to jest kwestia nieznania mapek i tak dalej, no ale pośmigałem tam trochę. E, bronie miałem jakieś tam odblokowane. Grałem oczywiście kałasznikowym, bo to jest jedna z moich ulubionych broni w serii Call of Duty. Od razu mogłem kałacha sobie wziąć i jakoś też strzelanie takie było, bez, bez takiego jebnięcia, jak to ma w przypadek w Modern Warfare. Nie wiem, nie wiem co myśleć. Jestem tak raczej średnio nastawiony. Okej, okay, oni, oni teraz się prężą z że żeby wydać na... Chyba Call of Duty będzie tytułem startowym i nawet widziałem na Xbox w Microsoft Store, że jest Call of Duty wersja, że można kupić na One X i od razu można sobie później ją, chyba 10 euro więcej kosztuje ta wersja, że od razu można będzie ją sobie odblokować na na Xboxie Series X czy Series X na nowej generacji. Ciekawy zabieg, chociaż nie wiem, nie jestem zadowolony z tego Call of Duty po, po alfie, no ale to jest tylko alfa, więc... Yy... Pierwsze wrażenia są takie średnie, nie napalam się na nową część, jestem dalej obrażony na Modern Warfare i zobaczymy co będzie. Ja, ja w ogóle chcę troszeczkę powiedzieć o tym, bo powiedziałeś, że wydaje, że, że robi to Activision. Activision wydaje to, e, Michale, i Activision ma pod sobą studia deweloperskie właśnie jak e, Treyarch, o którym mówiłeś, który robi właśnie nowego Black Opsa. Cold War, a Modern Warfare a robił Infinity War. Infinity War, tak, nie Activision. A... No, no, no. I... My no, board. no, nie, w, w porządku. Chcia chciałem tylko zauważyć jedną rzecz, że kiedyś e, były trzy studia, bo był jeszcze Sledgehammer Games. E, oni robili na przykład e, w II wojnie światowej, czy robili chociażby Advanced Warfare i zrezygnowali z tego studia, albo nie wiem, czy zrezygnowali, czy rozwiązali, czy przekształcili te studio w Raven Software. Więc ogólnie wychodzi tak, że nowego Black Opsa robi Treyarch i Raven Software proba Probably. Prawdopodobnie Raven Software robi e albo na nową generację e i wiem, że troszeczkę się udziela w, w Warzone. Albo po prostu robi na starą generację, a robi na nową, nie wiem jak to wygląda, ale wiem, że dwa studia teraz robią tę tą, tą grę. Ale o czym chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć o tym, że Black Ops 4 powstał w 2018 roku, czyli dwa lata temu, przez właśnie studio Treyarch, i dwa lata później powstanie Cold War. I chcę powiedzieć po prostu, że jak te, gry, jak te studia robiły grę co trzy lata, to Teraz robią co dwa lata. Więc wydaje mi się, że po prostu ten nowy Cold War, z tego nawet co słyszę od, od Ciebie, ale, ale, bo ja nie, nie miałem okazji w to zagrać, ale e, z tego co słyszę to po prostu będzie to um, chyba małe odcinanie kuponu od Black Opsa czwórki. E, no i być może tutaj będzie dosyć spory problem, jeżeli chodzi o jakość te, tego tytułu dlatego Michael odbijesz się, ja też się odbiję szczególnie, że rozumiem ten tryb zombie, lubiłeś ten tryb w ogóle Michale? W zombie nigdy nie grałem nigdy nie lubiłem tego, za powolny mi się wydaje Aha. Ja, jest, jak gram w gry zombie to musi być akcja jak Left 4 Dead, że ta zombi, te zombie muszą być na masówkę to jest wtedy naj, najprzyjemniej No, ta. to musi, musi być tak, a w Call of Duty jest jakieś kupowanie broni, te, te tempo rozgrywki w, w trybie zombie jest bardzo spowolnione, przez co przez co mi to tam gdzieś gdzieś, Przynuza mnie to Mm -hmm. e, tak, do e, to, to właśnie chcę powiedzieć, że w nowej części będzie, e, będą zombiaki, ale no akurat ty nie lubisz, ale znam naprawdę bardzo dużo osób, które uwielbiają ten tryb no i myślę, że, że osoby te mogą właśnie kupić ze względu na to, aczkolwiek tak jak właśnie stwierdziłeś Michale i zgadzam się, być może będzie to krok wstecz, jeżeli chodzi o Modern warfare. Mi się zdaje, że to jest właśnie rzucenie, żeby coś mieć na, na przejście generacji, żeby na starcie generacji coś mieć, bo jednak start generacji jest mało gier na nową generację i będzie akurat Call of Duty do pogrania na neta. Więc ludzie, którzy no, będą chcieli ale... na starcie generacji mieć coś do pogrania na multiplayerze będą mieli kolejny. No tak. Słuchajcie, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale no, chyba raczej nikt w to z nas nie zagra, szczególnie za 329 zł. Więc chyba wolimy. To na pewno nie, bo trzeba być online. E, o, tym, o tym sobie może też jeszcze powiemy Dobra, słuchajcie, to tyle e, o, u Michała Na razie, słuchajcie, przejdziemy do mnie Słuchajcie, ja, ja mam parę filmów Szybko przez nie przejdę e, I zamknę swój dział filmowy e, I oddam Ci Rafale głos, Więc słuchajcie, pierwszą rzecz, którą obejrzałem e, Robin Hood, początek słuchajcie, to nie jest aż taki zły Robin Hood jak, jak myślałem, że będzie e, jedynie co było w nim naprawdę pojebane to był cały ten setting on był dosyć dziwny, bo ci ludzie nie wyglądali tak jakby byli, nie wiem, gdzieś tam w, w średniowieczu, tylko wyglądali tak jakby byli w średniowieczu, ale, ale jakby wyszli z jakiegoś, nie wiem HDM albo jakiegoś, z jakiegoś markowego sklepu z ciuchami, więc ogólnie mi to troszeczkę przeszkadzało no ale, ale taki był zamysł twórców Powiem wam, że Robin Hood nie był zły Ale go nie polecam Kolejną rzeczą, którą obejrzałem to jest Bliźniak Czyli jak Will Smith grał Willa Smitha Słuchajcie, ten, ten, ten film Też nie był zły Sporo się działo, jakieś takie rzeczy Zresztą bardzo lubię Tam gra, grał Dosyć Fajną rolę Cliff Owen Którego bardzo lubię Suma summarum Możecie zobaczyć jak tam wygląda e, Will Smith e, e, komputerowo generowany i powiem wam tak, jak jest ciemno, naprawdę wygląda zajebiście, ale jak jest jasno, no to strasznie widać, że, że on jest komputerowy, bo tam e, po prostu on gra niby, bliźniaka, w sumie, że jego sklonowanego coś tam, coś tam i to jest młody Will Smith, tylko że, no nie no, w, świ świetle, w świetle jeszcze, jeszcze technika aż tak do przodu nie poszła, żeby, żeby można było robić to naturalnie. Aczkolwiek, jak było ciemno, to, to w miarę było ok. E, to to, słuchajcie, jeszcze jedną rzecz, e, chciałem powiedzieć o jeszcze jednym filmie, obejrzyłem ich więcej, ale chciałbym, żebyście zwrócili na e, jeden film uwagę. E, chodzi mi o film, który nazywa się Jesz, e, Jeszcze Dzień Życia. Słuchajcie, on nie znajdź biogą, GO. E, obejrzyjcie go sobie. To jest e, animacja, dokumentalna animacja o reporterze, Ryszardzie Kapuścińskim. Eee, może słyszeliście w ogóle o jego książkach albo o tym, co on ogólnie robił, ale on, on, on ogólnie lubił wchodzić na tereny Af Afryki i po prostu brać udział w tych wojnach, eee, brać po prostu pierwszy front i nie wiem, robić zdjęcia i, i ca całe reportaże i wysyłać do Polski. I to jest właśnie jego historia, właśnie to są lata jakieś tam 70-80, Angola walczy na linii frontu z, z, w jakichś wojnach domowych różnych tego typu rzeczach, tam wchodzi Kuba, tam, wchodzi, tam wchodzą jeszcze Stany, różne fajne rzeczy e, bardzo fajny jest ten e, dokument, bo on jest, to jest animacja cała akcja jest animacją, ale macie rozmowy w trakcie tego filmu prawdziwych postaci, które po prostu biorą udział w tej animacji, więc to jest bardzo fajnie poprowadzone i ten dokument jest bardzo fajnie poprowadzony. Zresztą postać Ryszarda Kapu Kapuścińskiego jest naprawdę bardzo ciekawa, napisał naprawdę sporo fajnych, dobrych książek, chyba nawet mam jakąś i powiem wam, że jak najbardziej polecam wam coś takiego, bo to jest zupełnie co innego Fra Francuzi, bo to Francuzi zrobili właśnie film o Kapuścińskim, a nawet chyba lektora podkłada Dorociński głos, Dorociński, więc bardzo fajny dokument o bardzo dobrym reporterze, wybitnym w sumie reporterze, reporterze polskim, więc jak najbardziej polecam go, jest na HBO GO. jeszcze dzień życia. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o, u mnie o filmy, Rafale, a co ty masz tam dalej? Wiesz co, to kolejną rzeczą, której mógłbym w sumie się, mógłbym was trochę zaskoczyć, to będzie tym razem planszówka, i, i trochę wyjście jakby z, tego, z tych ekranów, z tego telewizora, które no bądź co bądź w pandemii są odpalone zdecydowanie więcej niż, niż jest to podyktowane zdrowym rozsądkiem, więc warto na te planszówki też patrzeć. I ostatnio podczas wycieczki do Empiku, de facto po jakąś książkę, trafiłem na bardzo fajnie wyposażony dział z, z planszówkami, grami, puzzlami i, i tam wsiąknęliśmy po prostu na długi czas i, i poczyniliśmy całkiem solidne zakupy, szczególnie, że, że, że sporo było przecenionych znacznie produktów. Pierwszym takim zakupem to były puzle z tej nowej serii, która jest ledwie chyba tam niecały miesiąc dostępna. Puzzle przez Cenege Dystrybualizację, przez jakby polską firmę wypuszczone, zawierające grafiki z takich gier jak Doom, Fallout, Cyberpunk są chyba dwie grafiki, z Wiedźmina są dwie grafiki, jest tam jeszcze jakiś Assassin Valhalla nowy, no więc całkiem fajne grafiki nie tylko jakby screeny z gier, jakby niektóre gry znamy, z Fallouta mamy jakby tą grafikę, która była wrzucona do płytki, pamiętam, że mam ten plakat rozkładany jakby w swoim w swoim egzemplarzu gry to jest ta cała niebieska ściana z e, systemem rozwoju Special. No i taki charakterystyczny dosyć projekt graficzny z tymi wszystkimi ludzikami w, w różnych wersjach i wariantach. Ja zdecydowałem się na Wiedźmina, gdyż bardzo. Wiesz co, ale bardzo fajna była grafika, właśnie gdzie Geralt z Siri grają sobie w, w karty, w gwinta, i, i jakby w tle widać niejako wizualizację tych pojedynków, potworów i tego typu rzeczy, więc. A, a taka grafika nie jest ogólnodostępna gdzieś w internecie? Zakładam, że jest. Nie szukałem tej grafiki. Nie wiem, czy ona była w jakiś sposób pod te puzzle wykrzesana specjalnie, czy, czy wiesz, no jakby 5 lat od premiery to tego naprawdę jest, jest dużo w internecie i nie chciało mi się jakby, nie czułem potrzeby, żeby szukać źródła wiesz, tej grafiki. Na pewno jest jakby, wiesz, zrobiona na oryginale, bo, bo to widać po twarzach postaci, że tutaj, wiesz, mamy Wiedźmina z CDP, mówiąc krótko. No i jakby motyw gwinta był mi o wiele bliższy niż, niż motyw walki jakieś tam na miecze z potworami, bo, bo taka jest jakby druga scena. Yy, wiadomo, komplet kart też jest, jakaś plansza do gry, więc, więc można z tego całkiem ładny zestaw zrobić. Yy, I co więcej, pudełko jest prostokątne yy, w sposób pionowy. No, jakby prostokątu się domyślamy, ale to nie jest takie płaskie pudełko od zwykłych planszówek, tylko ono przypomina Xboxa Series X, tylko niższego o jakieś 10 cm. Więc od razu sobie sobie też wyobraziłem jak ta konsola będzie wyglądała na półce bo wymiary jakby te zewnętrzne 15 na 15 są dokładnie te same. I po prostu wygląda ładnie to pudełko. Nawet gdyby kupić sobie ze trzy takie zestawy puzli, to one w niczym nie ujmują jakimś właśnie, wiesz, pudełkom od kolekcjonerek, które, które są wrzucone i niewykluczone, że, że też sięgnę po jakiś kolejny zestaw albo dwa, chociażby, wiesz, cyberpunka bym tutaj sobie wyobraził do, do dołożenie, wiesz, do kompletu. Co więcej w zestawie jest, bo jakby pudełko jest tak zrobione, że nie ma całej grafiki, więc ciężko byłoby te puzle ułożyć. W związku z tym jest jeden do jednego względem rozmiaru puzli plakat z tą samą grafiką, żeby stanowił podpowiedź. No i wiadomo, jak ktoś lubi, to może sobie wtedy ten plakat pod spód wrzucić, żeby troszeczkę poziom trudności na Easy zmniejszyć do, do układania tych puzli. To jest zestaw tysiąca elementów. jakby Każdy z tych zestawów jest na tysiąc elementów policzony. Wymiarów Ci nie podam, ale takie podejrzewam, że dosyć jakieś klasyczne 50 na 70 cm by, by wychodziło z tego. Cena? Eee, Cena 80 zł było w empiku. Widziałem, że w internecie pojawiały mi się reklamy ostatnio, że było ciut drożej, że, że można po 89 je zamówić, no, ale myślę, że 80 to jest taki standard i, i w miarę sporo jest ich na półkach, więc y, będzie. Jeszcze tam jakiś woreczek jest na te puzzle, żeby się nie niszczyły, gdy są wiesz, przechowywane, więc y, z jakąś tam grafiką, taki wiesz szmaciany materiałowy. No, natomiast y, puzzle już mając pod pachą, kręcąc się. Kręcąc się po tym empiku stanąłem przed półką z całą jakby szafką różnego rodzaju monopoli w wielu wersjach i oczywiście mnóstwo z nich inspirowanych zarówno serialami znanymi z popkultury, takimi jak wiesz Przyjaciele, czy, czy Gra o Tron, czy szereg innych, Stranger Things oczywiście też, tudzież jakimiś innymi wiesz motywami i to, co mnie od razu jakby przykuło, biorąc pod uwagę, że tam od niedawna ten Switch jest również grany, to edycja Mario i co się okazało, edycja Mario Kart dostępna w ogromnej przecenie chyba ze 169 zł raptem na 50, tak, więc tego po prostu było grzech nie wziąć choćby po to, żeby wiesz, spróbować zagrać dwa razy. Mm. No, no, no. To jest skrócone Monopoly. Powiem wam dwa słowa o tym, jak się gra, dlatego że nawet, nawet grając jakby w klasyczne, tutaj mamy ten wyścig po planszy nie bez przyczyny, zainspirowany dosyć mocno właśnie grą Mario Kart i, i zasadami w niej panującymi. Przede wszystkim mamy cztery bardzo ładne i to kolorowe, a nie żadne, wiecie, wygniecione z plasteliny figurki. I, i, i mamy w tym samym Mario Luigi, grzybka i księżniczkę, brzoskwinkę w swoich kokartach. <grybka> okay, no plansza jest tak jakby pomniejszona dlatego, że na każdym z boków tej planszy znajdują się pola do jakieś tam specjalne oraz pola do zakupu nieruchomości ale w ilości tylko 4 na jedną stronę, czyli łącznie 16 kart nieruchomości po dwie jakby parowane czyli nie mamy tutaj zbierania trzech różnych nieruchomości dlatego, że ta gra jest dynamiczniejsza o wiele i, i szybsza, więc po prostu lecimy tylko parami mamy oczywiście tam pójście do więzienia Jakieś karty specjalne. W zasadzie nie karty specjalne, tylko umiejętności specjalne. I już tłumaczę, jak wygląda gra. Mamy swoje złote monetki, każdy gracz na początek dostaje tam powiedzmy 10 sztuk i rzucamy kośćmi, których są dwie, z czego tylko jedna jest klasyczną kością do gry z oczkami od 1 do 6. I ona odpowiada za oczywiście ruch, ruch naszego bohatera. Natomiast druga wyrzuca nam jedną z pięciu um, bonusów tak jakby raz na rundę e, z pięciu mówię dlatego, bo bonus dotyczący brania monetek dwa razy jest na tej kości tak jakby najbardziej popularny. I od razu możemy jednego z tych bonusów po ruchu bądź przed ruchem, bo to jakby my decydujemy w jakiej kolejności to robimy, możemy wypuścić, czyli możemy na przykład kazać graczowi, który jest przed nami lub dowolnemu graczowi na planszy wyrzucić trzy monety na pole, na którym stoi, a chwilę później przejść przez te pola i zebrać te monetki albo przy następnym okrążeniu to zrobić. Czy tam kto po prostu będzie najbliższy, przechodził przez to pole, nie zatrzymując się nawet na nim, zbierze po prostu te monety, przez co bardzo dużo kasy trafia na plansze, bo to jest tak naprawdę co ruch ktoś dostaje strzała jakiegoś. Plus jeszcze oczywiście są jakieś pola na, na planszy, które też wspomagają i dają jakieś dodatkowe amplitunery tych tych różnych, wiesz, udziwnień i wyrzucanie monetek i jakichś tam zatrzymywania kogoś. Mamy jeszcze banany, więc może wyskoczyć nam banan wśród tych opcji na kości i wtedy taką ikonkę banana rzucamy sobie na dowolnym polu w Wśród tych, spośród tych, które właśnie minęliśmy, czyli ostatnich załóżmy sześciu, tak? Z ruchu o długości sześciu oczek. I tym samym możemy zablokować następnego gracza na polu, które sobie życzymy. Załóżmy, że jest to nasza nieruchomość, albo pole pójścia do więzienia, albo po złości blokujemy go jedno pole przed fontanną monetek, która tam stała, nie? Kolejną ciekawostką jest fakt, że każda z czterech postaci ma unikalne umiejętności i każda z nich ma rozpisane na swojej karcie inne zachowanie, gdy stanie na polu tym specjalnym, jakimś tam oznaczonym gwiazdką, które są chyba cztery na planszy, na, na każdym boku i oprócz tego ma inny bonus do jednego z pól, które jest wyrzucone na tej kości specjalnej, tak? Czyli Mario na przykład zamiast trzech monetek może wziąć sześć monetek, a Luigi jak wyrzuci banana, to nie musi się ograniczać do sześciu, czy też trzech, zależnie ile przeszedł właśnie ostatnich pól, tylko może go rzucić również w inne miejsca na mapie, o ile ma wykupioną kartę z tymi nieruchomościami właśnie, nie? No i to jest takie klu rozgrywki, które bardzo dynamicznie tam cały czas yy, pompuje, wiesz, adrenalinę, bo wyrzucamy te pieniądze, bo lądujemy do więzienia, bo ktoś nam zostawia banana. Yy, idzie też to bardzo szybko, no bo tutaj nie ma kombinowania za wielkiego z kupowaniem nieruchomości. Praktycznie od razu stajesz, to kupujesz coś za jedną, dwie czy trzy monety. Yy, te monetki też złote są fajne, takie, wiesz, z kartonu, co prawda nie z plastiku, ale yy, no od razu na myśl, jakby przywodzą, wiesz, monetki z Mario i po prostu to się wszystko, wiesz, ładnie klei graficznie i co więcej w całej rozgrywce jeżeli chodzi o wygraną zbiera się punkty punkty oczywiście zbiera się za każdą kupioną nieruchomość, ona jest opisana że ma tyle i tyle punktów, każda z nich również zbieramy za pieniądze, które udało nam się zachomikować nie wydać, to też jest jakiś tam przelicznik punktowy na to przewidziany, ale zdecydowanie największą rolę i najwięcej punktów zdobywamy za karty wyścigów i cała gra jest tak naprawdę przez te karty dyktowana i ograniczona, bo nie ma innych kart typu szansa albo coś tam z monopolii szansa ryzyko, tylko jest 8 kart wyścigu i ta karta jest aktywowana przez gracza, który mija pole start, czyli yy, każdego gracza przekroczenie pola start aktywuje wyścig. Żeby przystąpić do wyścigu, trzeba jakieś tam wpisowe opłacić, załóżmy jedną monetę, yy, więc jak ktoś jest bankrutem, to też może mieć problem. Yy, wyścig oczywiście polega na rzuceniu kością, kto wyrzuci najwięcej, to wygrywa, mamy drugie, trzecie miejsce i mamy różne precyzyjne nagrody, typu za trzecie miejsce dostajemy 3 monety, z banku, za drugie miejsce możemy się przesunąć na inne pole, a za pierwsze miejsce na przykład możemy komuś zabrać kartę z nieruchomością albo zmusić go, żeby on ją sprzedał do banku i tak dalej, i tak dalej, więc to dosyć nagrody jakby są bonusem, który może mocno wpłynąć na punktację i sama wygrana w wyścigu też ma swoją punktację. Karty mają swoją kolejność i te wyścigi są jakby coraz mocniej nagradzane, więc to się całkiem całki jakby dobrze układa, i to nie ma problemu. W sumie tak było w naszej rozgrywce trzyosobowej, że y, ostatni wyścig, ostatnia runda zadecydowały o tym, właśnie kto wygrał. Ten jeden rzutkością zadecydował o punktacji, nie na koniec. Więc więc sporo się tam zmienia no i ta rozgrywka przez to, że jest jakby nie ogranicza się do tego, aż wszyscy zbankrutują, tylko po ostatnim wyścigu liczymy punkty, to idzie o wiele szybciej i owszem potrafi trwać godzinę, czy, czy 40 minut, ale no wiemy, że klasyczne monopoli potrafi i na 2-3 godziny jeżeli tam jest ktoś, wiesz, hardy i, i, i uparty i wejdzie sytuacja patowa, że nikt się nie chce, wiesz, wymienić na, na nieruchomości i każdy od siebie tylko, wiesz, podatki sobie płaci i taki się robi, wiesz, pat, nie? Więc ja, yy, No, no czy znaczy nie, bo, bo, bo jak już kończysz, bo ja tylko chciałem powiedzieć, że ja miałem też Monopoly Firefly i tam też miałem dodatkowe zasady dołożone do tego Monopoly wiem, że właśnie tych monopoli, jak dobrze wiem, jest od groma. Nie, nie wszędzie, nie wszędzie, bo wiem, że nie wszędzie, ale w sporej ilości tych rodzajów monopoli, w zależności od tego, jaki temat jest poprowadzony, co jest tematem przewodnim w tym monopoli, to, to wielu naprawdę też są zmienione minimalnie zasady. tak? No, więc... no i właśnie to, to mnie zaskoczyło, to chciałem powiedzieć, bo ja w sumie nie przywiązywałem do tego wagi, że zasady mogą być zmienione, nawet nie przyjrzałem się za specjalnie polą planszy, podczas gdy wiesz, kupowałem tą grę dopiero w domu, sobie ją obejrzałem. I te zasady no, naprawdę sporo zmieniły tutaj względem oryginalnego Monopoly. Chciałem też się z tym podzielić, bo być może jest więcej takich osób, wiesz, jak ja, które kompletnie jakby pomijały ten temat, a, a to faktycznie spowoduje, że ta gra jest, jest jednak inna i wcale by mi nie przeszkadzało mieć drugi zestaw Monopoli na innych zasadach zupełnie z inną grą jakąś branżowaną. Tylko akurat na chwilę obecną nic mnie tam nie kusiło bardziej niż Mario. No plus wiadomo, że promka weszła, więc, więc trzeba właśnie z niej było w pierwszej kolejności korzystać. No, dobra. Eee, to tyle, eee, Michael. A ja spełniłem marzenie w ostatnich tygodniach o yy, Mamy czasy jakie mamy yy, Koncerty są odwołane Ale wyścigi samochodowe odbywają się Sport yy, nie jest tajemnicą, że jestem fanem sportów motorowych Lubię gry wyścigowe To też pokusiłem się, żeby skoczyć sobie na wyścig DTM Gdzie nasz Robert Kubica sobie jeździ w DTM ie ostatnio yy, Idzie mu raz lepiej ale częściej gorzej, nie ma co, co tu ukrywać, że, że nie, nie jest na czele stawki, bo, bo ma słabszy bolid. No i w kwietniu miałem być na tym wyścigu, bilety przepadły przez, przez wirusa i teraz można było sobie wykorzystać te ceny, bo mi zwrócili to jako, jako bon. Kupiliśmy z bratem sobie bilety na Tor Nürburgring na wyścig DTM na legendarny niemiecki tor, każdy chyba kto gra w gry wyścigowe już na Nürburgringu jeździł i akurat miałem taką przyjemność, że, że siedziałem sobie na tym zupełnie pierwszym zakręcie, który jest prawie, że nawrotem i miałem tam chyba najlepszy widok najwięcej akcji było, siedziało na tym zakręcie no i muszę wam powiedzieć, że jak gram sobie w gierki i jak jak jak oglądam sobie wyścigi, czy to na, na YouTubie, transmisję na żywo, czy w telewizji to nie czuć tego, jaka jest moc w tych samochodach. I nawet jak się gra w gry, gdzieś gdzie ta prędkość, to po prostu tego nie czuć. E, zobaczenie tych samochodów na żywo od ETM-u e, to było dla mnie zupełnie nowe doświadczenie w życiu, bo nigdy nie myślałem, że samochód, który przyspiesza czy i zmienia bieg, powoduje wibracje w mózgu. Naprawdę było tak głośno, było tak, tak. Bardzo bardzo przyjemne uczucie głośności i, i tej adrenaliny, która tam aż. aż pompowała się z tego toru no i nowe uczucie dla mnie to było, takie niespotykane naprawdę zyskałem teraz e, mega szacunku dla tych ludzi, którzy uprawiają te, te sporty wyścigowe czy to DTM, czy Formuła 1, czy, czy rajdy, że oni zapierdzielają po prostu po tych torach e, no, na, na złamanie karku. Są naprawdę szybsi, i jak się to widzi na żywo, to naprawdę z, z, zapiera dech w piersiach, bo po prostu to jest takie uderzenie adrenaliny adrenalin już od samego patrzenia, a co dopiero siedzieć tam w środku w tym bolidzie, więc porobiło mnie to. Porobiło mnie to w taki sposób, że kupiłem sobie Gierkę, która jest mniej więcej oparta na tej klasie samochodów, które jeżdżą w Detailu. Michale, Michale, Michale, ale powiedz nam, co to jest za tytuł w ogóle? A to Corsa Competizione. Czyli gierka oparta mniej więcej na tej, na tej klasie pojazdów. E, nie mamy tam e, be, tych oryginalnych samochodów DTM, ale mamy gdzieś klasy, które są bardzo bliskie. Prawie, że, że jedna rodzina jest to z samochodami DTM, tylko samochody DTM już idą bardziej e, technologią w stronę Formuły 1, że mamy tam te wszystkie systemy DRS i, i push to Pass, które dają dodatkowe 60 koni tam bolidom w DTM-ie i po prostu Assetto Corsa opiera się na wyścigach serii GT, czyli mamy te wszystkie Audi, R8, Le Mans, Mercedesy, BMW, te wszystkie marki, które gdzieś tam się w tej serii GT ze sobą rywalizują. W tym roku miała gierka premierę na PlayStation 4 i Xbox One. Ja kupiłem sobie na PCcie, na Steamie, żeby żeby sobie tam nam kierownicę wygodniej pod PC-ta podpinać, nie muszę wtedy Xboxa przenosić z salonu do, do biurka. No i Muszę przyznać, że miałem teraz takie porównanie, bo pierwsze co zrobiłem oczywiście po wyścigu, jak ściągnąłem grę, jak wróciłem do domu, ściągnąłem grę, to od oczywiście odpaliłem tor Nürburgring. No i miałem gdzieś takie e, takie uczucie, że 5 godzin temu siedziałem tam na tej trybunie i, i patrzałem jak jeżdżę na tym torze, a teraz sam na tym torze siedzę. I asetokorsa nawet fajnie odwzorowuje tego, jaki klimat panuje wokół toru, że miałem takie porównanie tych wszystkich głosów, jak się stoi w boksie, jak samochód stoi w boksie, i jak te samochody, które gdzieś tam były już na torze, przejeżdżały obok tego boksu, to ten dźwięk był jeden, jeden do jednego oddany temu, co panuje, ten, temu hałasowi, który panuje na torze, więc teraz porównując gdzieś tam grając te gry mam taki punkt odniesienia mniej więcej jak to na żywo się prezentuje i jak to mogę porównać z grą, więc więc zawsze coś nowego. No i Assetto okazało się być bardzo fajną grą wyścigową, o której nie jest głośno, bo mamy zwykle głośno o iRacingu, jeśli chodzi o symulatory um, o Formule 1, czy Projekt Cars, teraz jest e, dosyć kontrowersyjna część trzecia, ale nie, nie, nie kupiłem jeszcze, nie grałem w Projekt Cars, e, grałem tylko w dwójkę, co już też o tym wspominałem, ale Assetto Corsa jest też grom. E, mi się wydaje, że niemożliwe jest, żeby grać w Assetto Corsa na, na padzie, bo jednak ta gra wymaga precyzji, jest świetnie odwzorowana, nie mamy wiele samochodów, nie mamy wiele torów, ale za to model jazdy i system zniszczeń, czy to opon, czy to po stłuczkach i... i... Cała ta kariera, która, która tam się odbywa jest dopięta na ostatni guzik. Mamy tam oryginalnych kierowców, którzy, którzy jeżdżą w tych wszystkich drużynach GT z tymi BMW, Mercedesami i Audi. -kami. Wszystko to jest. Możemy sobie zrobić sezon cały GT i możemy sobie do sezonu to także dodać wyścig wytrzymałościowy ja na to się nie odważyłem, nie mam tyle czasu żeby jeszcze jeździć wyścigi wytrzymałościowe więc wziąłem sobie normalne weekendy które składałem się z dwóch e, kwalifikacji i z dwóch wyścigów po 40 minut więc e, przejechać sobie kwalifikacje, a później 40 minut wyścig robić, który jest cały czas na wysokim tempie i na wysokim poziomie na, na kierownicy i, i ustawiam sobie zawsze tak niżej trochę fotel, przechylam do tyłu, że siedzę mniej więcej jak, jak w bolidzie i muszę przyznać, że po 40 minutach łapy już odpadały, już e, koszulka była do wymiany, bo jednak walka cały czas e, z tą kierownicą, z nierównościami na torze, z tym torem, samochodem i jeszcze do tego ciśnie cię ktoś z tyłu, e, przeciwnik, czy, czy trzeba cisnąć za kimś, żeby go wyprzedzić, żeby wywalczyć pozycję, naprawdę daje w kość i... i... Ja to już czułem siedząc przy kąpie, i naprawdę podziwiam tych kierowców, którzy siedzą w tych polidach i walczą na, na żywo z tymi wszystkimi przeciążeniami o te wszystkie pozycje w wyścigach. Naprawdę szacun. Więc przy grze bawię się dobrze. Wyścigi wytrzymałościowe są chyba 4, 6, 12 i 24 godziny można sobie ustawić. Więc myślę, że fajnym doświadczeniem by było sobie zrobić 24-godzinny wyścig, zaprosić czterech kumpli, jeden jedzie, a reszta pije browary, więc e, mogłoby być wesoło, jak, jaka taka gra imprezowa, żeby po prostu sobie zrobić wyścig długodystansowy z kilkoma kumplami na zmianę, e, fajne doświadczenie, ta gra to umożliwia i naprawdę spróbowałbym. Co mnie zdziwiło to ta gra jest strasznym pożeraczem podzespołów komputera, ja gram na ustawieniach najniższych, wszystko mam na najniższym, gra wygląda jak straszny kupsztal, no. chciałem, chciałem po prostu mieć płynną rozgrywkę, bo, bo jednak zdarza mi się, że wchodzę gdzieś w zakręt i robi się tłok i mi przytnie gra. I to już jest taki moment w tej kierownicy, że się gra i synchronizacja z rękami, wszystko się gubi i gdzieś gdzieś wprowadza się chaos w tej grze, więc, więc lepiej mieć dobrego kompa po tą grę. Na niskim, jedynie co sobie dałem, to widok w lusterkach, żeby był daleki, że jak jak przeciwni do mnie nadjeżdża, to widzę go w lusterku, bo to też można sobie obciąć całkowicie. Tego sobie nie obciąłem. No i zauważyłem na YouTubie, oglądałem jak ludzie grają w to korse Competizione na najwyższych ustawieniach graficznych i ta gra po prostu orze mózg tym, co ona graficznie potrafi. Ja gram w wersji Kupsztal, ale ta gra potrafi też pokazać puzzle. Ja byłem w ogóle nauczony do takiego czegoś, że jak grałem Formułę 1, to grałem jedną stopą, bo jednak przyzwyczajenie samochodu jest takie, że się prawą stopą naciska hamulec i prawą stopą się naciska gaz. I to przyzwyczajenie przyniosłem samochodu do grania Formuły 1, ale w Asetokorsie musiałem się od tego oduczyć i miałem cały czas gdzieś lewą nogę pod hamulcem i musiałem się uczyć mniej więcej tej siły, która, która musi być użyta z lewej stopy do hamowania, co co wymagało trochę okrążeń, żeby sobie ten ten rytm załapać. Ale naprawdę ciężko się, ciężko się jeździ nawet na kierownicy, kiedy jest tryb realistyczny włączony. To jest naprawdę walka z samochodem i, i jak na mokrem siedziś tarkę czy, czy, czy trochę trawnika to można wykręcić e, niezłego bączka więc, więc gra, fizyka i, i jazda jest świetnie odwzorowana no i to jest pierwsza gra gdzie, gdzie po prostu chciałbym się sprawdzić też w multiplayerze, bo multiplayer ma specjalny system rankingowy który, który ocenia kierowców na torze czyli jak gramy sobie to jesteśmy gdzieś tam cały czas, nasze zachowanie jest e, monitorowane, czy nie ścinamy zakrętów czy, czy nie uderzamy w innych graczy Polecam, jeśli ktoś ma kierownicę, jeśli ktoś się interesuje gdzieś tam trochę wyścigami serii GT rozróżnia te samochody, bo mamy legendarne wyścigi przecież Le Mans 24 godziny, czy, czy ostatnio w zeszły weekend w niedzielę był, w sobotę i w niedzielę był 24-godzinny wyścig na Nürburgringu. Więc jeśli ktoś się tym interesuje, ktoś wie na czym polega M-Serie GT, to jest taka pozycja obowiązkowa. I, i jest, jest, jest, jest dobrze. Dla fanów wyścigów jak najbardziej, ale Trzeba mieć kierownicę jednak, bo na padzie nie wyobrażam sobie, żeby w to grać. Jednak musi być precyzja, jednak trzeba mieć te kółko w rękach. Eee, to tyle u Michała. Dobra, słuchajcie, więc teraz ja e, ja coś powiem. Słuchajcie, miałem teraz taki e, okres z małą spiną z Piotrkiem. Pozdrawiam Piotrka. E, otóż wyobraźcie sobie, że e, ja tam rzucam co miesiąc na, na grupę nasze rankingi, gdzie jesteśmy. <grym> No i słuchajcie, no i no i tak, i tak ostatnio ze znajomimi, no to jestem pierwszy, nie? No i tak różnica do drugiego Piotrka właśnie, bo około tysiąca iluś tam powiedzmy. No i widzę, że zaczyna mnie gonić. No to za, zaczyna je gonić grając w Title Games, e, gry od Tatle Games. Więc e, proste calaczki, więc ja zacząłem grać. E, no i słuchajcie, no i trochę się spiałem. Wiem, że też się trochę spiął. Już odpuścił, już chyba w sumie dawno odpuścił. E, no i ja w sobie już też odpuściłem, bo nie musiałem się spinać. Słuchajcie, zrobiłem pięć calaków ostatnio no nie będę się chwalić nie będę mówił o tych grach bo tam, nie wiem, Subnautica w sumie nie, nie była zła ale to było zrobione na, na YouTubie i w, sumie, i w sumie to był po prostu e, e, szybki tysiaczek tak samo miałem z Takomą też chyba zajęło mi to 45 minut e, też szybki tysiaczek czy Trax, w którym buduje się e, z klocków trasy, pociągów które umieszcza się na klockach no Gry, które kompletnie nigdy w życiu bym chyba raczej nie odpalił. <coughs> Chociaż może tą Subnautica, e, może, może. E, na pewno ciekawym tytułem i bardzo prostym, e, w którym nawet fajnie się bawiłem, by What Reminds of Edith Finch. E, czyli po prostu taka gra, w której się po prostu chodzi i się poznaje świat i się poznaje fabułę i po prostu się chodzi i ewentualnie się coś tam gdzieś tam klika. E, więc gra po prostu, w której samym chodzeniem się wygrywa e, Można polecieć, e, można ją polecić, szczególnie że jest e, bardzo krótka I faktycznie e, bardzo fajna, wyszła też po polsku e, Więc osoby, e, które patrzą też w jakiś sposób na to e, Mogą sobie fajnie poznać e, fabuły jakąś tam historię Słuchajcie, nad grą, którą teraz ewentualnie chciałem się skupić to jest Tell Me Why, więc słuchajcie, no gra, która po prostu wyszła od studia Don't Not. wiemy, że to jest studio, które zostało wykupione przez Microsoft i po Left Life is Strange wyszedł właśnie Tell Me Why. Słuchajcie, jeżeli chodzi o samą historię, to sama historia jest bardziej taka realna bym powiedział. W sensie, że nie ma tu żadnych paramocy, tak jak było w Life is Strange 2, nikt tutaj nikogo nie przerzuca i nie ma różnych dziwnych rzeczy. Jedyną rzeczą taką trochę dziwną jest jakieś tam czytanie w myślach, bo to jest rodzeństwo, gra się rodzeństwem. Mamy Alison i mamy Taylora, chłopak z dziewczyną. I słuchajcie, jedyną rzeczą, która, która wyróżnia ten ewentualnie tytuł, to jest to, że oni po prostu porozumiewa porozumiewają się, w myślach jakoś tam, no, nie? więc jeżeli gadają z kimś, to, to zanim odpowiedzą, mogą sobie No, ale, ale ogólnie cała fabuła jest w miarę normalna, cała historia jest w miarę normalna. Nie ma tutaj dziwnych jakichś tam rzeczy i paranormalnych właściwości. Słuchajcie, jeżeli chodzi o samą historię, to powiem wam, że historia jest, wydaje mi się, że troszeczkę słabsza niż w Life is Strange. Jest mniej tych emocji, które mi przynajmniej towarzyszyły w Life is Strange 2, a w 1 to już nawet nie wspomnę. Mm, e, z, ale też ze względu na to, że to jest taka normalna fabuła, normalna historia która w sumie mogłaby się wydarzyć e, każdej osobie tak? E, jest może do, dosyć, dosyć nietypowa ta historia, ale później e, dowiadujemy się czemu ta historia jest taka, a nie inna e, jeżeli mogę powiedzieć o początku no bo w sumie chyba wypadałoby powiedzieć o początku no to po prostu mamy historię e, rodzeństwa e, w którym po prostu e, brat Tyler trafia do więzienia i historia zaczyna się, że po tych 8 czy 10 latach wychodzi z więzienia, bo zabił swoją matkę no i on wraca do, do tego miejsca w którym to wszystko się działo i próbują rozwiązać o co tam to, tak dokładnie chodziło, bo nie są do końca pewni e, motywów, e, które miała ich mama i tak dalej, kim w ogóle była ich matka, więc ogólnie historia jest w miarę ciekawa e, w miarę fajnie się ją poznaje i, no i e, te postaci właśnie, właśnie ten studio umie robić postaci, że one są naprawdę wiarygodne i Alison jest świetnie wiarygodna, naprawdę chciałbym poznać taką dziewczynę natomiast ta T, t, Tylera można e, faktycznie polubić, e, bo jak się okazuje jest homoseksualny, więc e, mamy też pewne motywy w tym w, tym, e, w tej grze e, w tą stronę. E, I naprawdę to jest, to, jest, to jest chłopak, którego można e, poznać. Ale e, słuchajcie, wracając do samej gry to... Pomimo tego, że to są trzy epizody, w to naprawdę gra się dosyć e, dużo. E, ja wycalakowałem ten tytuł i teraz jest troszeczkę tak, że tutaj trzeba było się troszeczkę po, e, pomęczyć, żeby zrobić tutaj calaka. Więc e, poznałem dwa zakończenia e, i do tego drugiego zakończenia jest bardzo ciężko dojść. Więc e, raczej wszyscy mają te jedno zakończenie, które, to, które z pewnością każdy będzie miał. Ehm, e, gra jest nastawiona też na różnego rodzaju zagadki I na rozkminianie wszystkiego e, Mam na myśli, że tego akurat wcześniej nie było Słuchajcie, czytacie jakiś list Dowiadujecie się o czymś gdzieś wam coś mignęło, a później a później rozmawiacie z pewną osobą i ona się pyta e, jaka to była dokładnie data albo wy musicie odpowiedzieć jaka to dokładnie była data Jeżeli jeżeli olaliście jakieś tam czytanie czy jakiegoś, jakiegoś listu wcześniej to będziecie mieli problem, żeby odpowiedzieć dobrze na to a to jest tak, że albo odpowiecie dobrze, albo nie odpowiecie albo odpowiecie źle i nie można e, cofnąć do, do sejwu czy coś no, no bo w, w tej grze akurat tego nie można zrobić. Więc trzeba zwracać uwagę na, te, na tego typu rzeczy. E, poza tym chciałem powiedzieć, że w tej grze jest bardzo dużo zagadek e, związanych po prostu e, z, z które są po prostu w samej grze. Bo dostajecie, nie wiem Rafał, czy ty do, do tego doszedłeś, ale dostajecie taką książkę waszą taką od urodzenia z, z różnymi fajnymi historiami i e, wszystko wszystko opiera się na tej książce i wszystkie zagadki, które będziecie rozwiązywać będą się opierały na tej książce i czasami musicie przewertować parę historii, które są w, są w tej książce, żeby rozkminić na przykład, żeby otworzyć pewne drzwi, żeby otworzyć pewną e, pewną skrzynkę, żeby po prostu coś zrobić. I to jest też fajnie poprowadzone, bo te zagadki są bardzo fajne i tutaj jeżeli ktoś kiedykolwiek będzie w to grał, e, jeżeli faktycznie chce, chce sobie w to zagrać, zagrać, to niech sobie robi po prostu to bez żadnego YouTube'a, bez niczego, bo, bo, bo to nie ma sensu, wydaje mi się, w tym aspekcie. Fajnie jest to poznawać i fajnie jest sobie to ogarniać. I tu właśnie też dochodzi pewna opcja, że no jeżeli się nie, nie zna tego angielskiego na jakimś tam poziomie, no to, to gra może troszeczkę odrzucić i może być zbyt nudna, bo jednak ta historia jest troszeczkę inna, angażuje bardziej gracza w, w grę, Historia może być troszeczkę słabsza, no ale jednak, jednak my, my musimy więcej tutaj czytać, więcej tutaj robić, więc jeżeli naprawdę z angielskim jest słabo, to robimy szeroki huk, bo to nie jest gra dla nas. No niestety tak jest właśnie z Termi Więc słuchajcie, tak jak najbardziej mogę polecić tą grę osobom, które po prostu lubią, lubią tego typu rzeczy. Ja w ogóle mam teraz taki, takie odniesienie, bo zacząłem też, też trzy, trzy epizodową E, właśnie od, od Tatal Games Walking Dead Mission. Te trzy epizody powiem wam, że te epizody e, tam e, idą bardzo szybko w Mission, e, tylko się non-stop tam dzieje i właśnie nie ma, nie, ma te, nie ma głębi tego tytułu i ta historia nie jest taka, w którą, w którą po prostu mógłbym, mógłbym uwierzyć. E, nie ma nie ma po prostu poprowadzonych dobrze tych postaci no ale to jest też innego typu gra po prostu to jest gra, w której dużo się dzieje i na różnych mindfuckach w sensie, że tutaj ktoś ginie tutaj, tutaj coś się dzieje tak, tak działa w gry w Tato Games i tak działa też w Mission więc po prostu mam tutaj Mam po prostu tutaj dużą różnicę w tym i po prostu widzę, jak, jak te studio zupełnie inaczej robią grę. Też jest ciekawe, że po prostu można powiedzieć, że jeden epizod w Tell Me Why to takie dwa epizody w Mission, tak na dobrą sprawę, bo Mission leci dosyć szybko, a w Tell Me Why jednak no ta gra, mówię, ta gra jest bardziej E, angażująca gracza, więc ja na przykład na jedną zagadkę po, e, bo chciałem ją, ją naprawdę zrobić samemu i samemu rozkminić, zajęło mi chyba to pół godziny albo 40 minut, tak? Chociaż mogłem zobaczyć na YouTubie dwie minuty, miał przeszedł, ale, ale no nie o to w tym chodziło. Więc słuchajcie, mam recenzję że zrobiłem ten Miła. jak najbardziej polecam tytuł e, dla graczy e, którzy lubią po prostu historię e, i tyle. Ja czekam na kolejną grę tego studia, która wychodzi w grudniu, też będzie w Game Passie za darmo, bo gra jest oczywiście w Game Passie za darmo i w sumie tyle jeżeli chodzi o moje gireczkowo w tym tygodniu, szkoda tracić czasu. Rafale, co tam było u Ciebie dalej? Nie, u mnie to już wszystko będzie, wiesz, jak jak chodzi o giereczki, no to tam kończę, skończyłem Ori jakieś starocie, krasza też kończę, żeby gdzieś tam powoli się przygotować na premierę nowego. E, aczkolwiek zamierzam grać na nie w tego w tego w czwórkę dopiero na na plejce, Więc więc na pewno nie będę go brał teraz na początku października. No ale sobie wyczyszczę przynajmniej starą trylogię, bo tej dwójki nigdy nie skończyłem. E, Okej, okay. Michale, ty masz coś jeszcze? Ja mam tego Hadesa jeszcze A, Hadesa masz, no dobra, no to poczekaj, poczekajcie bo, Która tu jest ten? A tu Mamy godzinę rzeczy. Kontroli. Kontrola jeszcze chciałem powiedzieć Dobra, jedź z Hadesem, mm. może kontrolę mm. nie powiem z Zobaczymy w takim razie no. no ja czekałem na twojego kontrola, bo kudle Masz mnie przekonać w końcu <laughs> Aha, e, no dobra Ale no ty grałeś w Hadesa, Hades jest teraz świeżynką Hades i jest świeżynką. świeżytki, Hades jest wspaniały, bo Hades jest roguelike czyli hmm. <grywa> ostatnio mam co odcinek chyba jakiegoś innego roguelike'a przynoszę um, ale Hades zrobił normalnie, zerwał mi yy, czapę z głowy to jest Roguelike od Super Giant Games, czyli twórcy tej gierki, która, ostatnio gdzieś, która dawno temu była, Bastion się nazywała, jakaś tam przygodówka była. No pamiętam, i no, pamiętam. Fajny lektor Bastion miał, fajną otoczkę, taką fajną grafikę miał Bastion. No i Roguelike jest teraz Hades, czyli mamy grecki świat, mitologię grecką. Jesteśmy sobie Zagreusem, synem Hadesa no wiadomo, Hades, król tam pod ziemi tego, tego śmierci i tak dalej, Bóg, nie król ja jestem z mitologii greckiej słaby, w szkole byłem słaby z mitologii greckiej, więc więc proszę o, o wybaczenie, jak coś coś walne, no i okay. naszym zadaniem jest podróż by wydostać się z królestwa i trafić na Olimp, co się oczywiście nie podoba naszemu ojcu, czyli Hadesowi no i jak to wygląda gramy sobie tym tym bohaterem no i jest to roguelike, czyli dużo giniemy i dużo odradzamy się. I to jest wytłumaczone tym, że to jest królestwo umarłych i tak dalej, że że jest takie coś możliwego, że się ginie i znowu się przychodzi i wraca do tego królestwa. No i uciekamy z tego królestwa i wchodzimy na te wszystkie plansze roguelike'owe, czyli wchodzimy do tak, takiego kill rooma i znowu tutaj się się po... Posłużę The Binding of Isaac, że te kill roomy są po prostu takie czterokątne, no takie kwadraty są, wchodzimy do nich. Czasem, czasem są bardziej rozbudowane, czasem mniej, ale zwykle to są ciasne areny, z których musimy wybić e, wszystkich wrogów. Czyli czyli e, taki czołgry jest, jest w miarę standardowy. No i co? A, bo rzut jest jak w diablo. Tak, nie? właśnie miałem o tym mówić, rzut mamy jak diablo i.. Czasem mamy do wyboru jeden poziom do przejścia, czasem ma, mamy dwa drzwi do wyjścia, żeby, żeby sobie różną ścieżką iść. Ale zanim wejdziemy do tych wszystkich lochów, możemy sobie wybrać broń. Na razie sobie odblokowałem trzy bronie i widziałem, że tam jest, y, są sloty, które, które na pewno się gdzieś z postępem gry wypełnią. Podczas rozgrywki zbieramy klucze, które nam pozwalają odblokować y, właśnie bronie, że kluczami sobie od, odblokowujemy. I mamy na początku miecz. Dosyć szybko można odblokować łuk. No, jak gramy łukiem, to nie możemy wziąć miecza. Musimy się zawsze z którymś, na którąś z tych broni zdecydować. I każda broń to jest inna taktyka rozgrywki. No i trzecią bronią, która sobie, którą sobie odblokowałem jest tarcza. No i każda z tych broni się się różni walką, bo mieczem to oczywiście mamy walkę krótkodystansową. Mamy tam jakieś komba i tak dalej, czy, czy atak specjalny. Łukiem oczywiście z dystansu mamy tam jakąś salwę i, i mamy szczał mocniejszy, słabszy. No i tarczę i ta, tarczą uderzamy jak takie spartanie, że że starczą, tarcza nie jest od bronienia się tylko od atakowania. Mamy szarżę starczą, że wbijamy po prostu taką szarżą e, w skupisko wrogów i robimy tam naprawdę e, niezły popłoch. No i wchodzimy sobie, walczymy sobie z tymi wrogami. Wrogowie są za, y, zaprojektowani bardzo fajnie, bardzo różni są. Musimy się, jak, jak w każdym roglajku, -like jak już to y, przy okazji innych roguelike'ów mówiłem, że musimy się uczyć zachowania. Tych wszystkich wrogów, czyli mniej więcej jak oni się ruszają, żeby mniej więcej przewidzieć jak może potoczyć się walka, jaką taktykę najlepiej na nich zastosować. Niektórzy są wolniejsi, niektórzy szybsi, niektórzy atakują nas z dysansu, czyli mamy wszystko co, co w roguelike'ach zwykle ma miejsce jeśli chodzi o wrogów i wyglądają bardzo fajnie, mamy tam latające ciaszki, mamy jakieś grubasów, mamy jakieś... Mm... Beczki strzelające w nas i, i jest, jest od tego od groma. No i po iluś poziomach oczywiście mamy bossa głównego, którego musimy pokonać, żeby przejść dalej. No i mi się udało głów, dwóch głównych bossów pokonać. Eee, nie było to proste, podchodziłem kilka razy, jak to w roguelike'ach bywa, że bossowie są dosyć wymagający. I złapałem się też na tym, że jak długo siedziałem przy Hadesie, ta intensywność walki, która jest ta szybkość, yy, taktyka i, i szybkie myślenie sprawiło, że yy, dłonie mnie już odpada, bolały. Gram na padzie od yy, Xboxa 360, bo ta gra wyszła na PC, ta i na Switcha. Nie wiem czy są plany, na pewno będą plany wydawnicze na, na yy, PS4, Xbox One i pewnie kolejną generację, bo ta gra jest w miarę świeża, więc... Obstawiam, że na kolejną generację też wyjdzie. No, ale Poczeka, ja... e, Michale, Michale, a ona, ona czy, czy ona przypadkiem nie jest jeszcze w reakcesie? E, z tego, co czytałem, jest na razie w tym. Nie, ona bo... była, z, chyba w betę weszła. Bo, wiesz co, bo jak wejdziesz teraz, bo, bo nie wiem, jak, jak jestem teraz sobie na Steamie, no właśnie Steamie napis... wywalił dużą reklamę, że już dostępny Hades. I ja wiem, że mój kumpel grał jeszcze wcześniejsze wersje i sobie bardzo chwalił. I ja czekałem po prostu na premierę. I przez tą reklamę stwierdziłem, że jest premier. Tak, masz rację. Masz rację. Wyszedł właśnie z e, EA Access. Masz no właśnie, okay. no właśnie. Więc, więc jest to pełna, pełnoprawna produkcja. Tak, no liczę, tak, liczę tak, że właśnie... będą też na, na inne konsolę, bo jednak gra jest dobra i, i warto, żeby inni też nie zagrali, więc mi się wydaje, że to jest kwestia czasu, że ona wyjdzie też na inne platformy, bo jakby tego nie zrobili, to po prostu straciliby dużą ilość pewnych pieniędzy. No i na czym skończyłem? No mamy tą walkę. No i walka oczywiście, jak to w roguelikach bywa, kończy się tym, że czyścimy tego Killuma i mamy do wyboru wyjście. No i wyjście Wyjście może być różne. Możemy przejść do pokoju, w którym dostaniemy po pokonaniu wszystkich wrogów życie. Możemy przejść do pokoju, który da nam po wyczyszczeniu pieniądze możemy przejść do pokoju który da nam po wyczyszczeniu klucz jakieś umiejętności i tak dalej więc mamy pewien dylemat przy wychodzeniu z kill roomów bo nie możemy do nich wracać, żeby po prostu albo postawię w życie, albo postawię w nową umiejętność, więc trzeba zawsze sobie tak rozkminić mniej więcej na co się chce grać, mi zależało na przykład na odblokowaniu nowych broni nowej broni, tarczę sobie chciałem odblokować i wymagało to ode mnie na przykład pięciu kluczy więc wybierałem sobie na wyjściu pokój, dalszy killerum, który po wyczyszczeniu zapełniał mi klucz. Więc e, moja taktyka i moja rozgrywka skupiała się na tym, żeby zdobyć e, jak najwięcej z tych kluczy, żeby sobie broń, e, żeby sobie tę tarczę odblokować, więc gdzieś trzeba sobie ten rytm mniej więcej znaleźć, swój rytm rozgrywki i tym rytmem sobie podążać. No i mamy także umiejętności różne, które gdzieś tam przypisuje się naszej postaci w miarach postępu rozgrywki, w, miarach, w miarę czyszczenia rumów I tutaj e, specjalne umiejętności przydzielają nam e, bogowie greccy. Mamy na przykład Hermesa, który jak zdobędziemy umiejętność Hermesa, to dostajemy taką mniej więcej umiejętność, czym Hermes był, z czym Hermes był związany. Czyli Hermes, e, jak znamy z mitologii greckiej, jest postacią, która cechowała się dużą szybkością. Więc Hermes może nam wspomóc e, prędkością ataku, prędkość wyszczałów z łuku i tak dalej, prędkość umiejętności specjalnych i bardzo różne umiejętności są i tych bogów jest tam kilka, jest Dionizos który nam gdzieś tam Dionizos Bóg Wina jak, jak wszyscy wiedzą z mitologii greckiej i mamy coś takiego, że Dionizos może nam dać, że jak robimy gdzieś unik to tam gdzie staliśmy z miejsca z którego zrobiliśmy unik pojawia się taka chmura pijacka tak zwana że wrogowie, którzy w tej chmurze pijackiej stoją to gdzieś tam dostają minus do, do prędkości i tak dalej, że ich to, to mniej więcej obezwładnia ta, ta pijacka aura. No i z każdym bogiem, z każdą umiejętnością jest ta, każda umiejętność jest połączona z tym bogiem. Mamy Zeusa, gdzie mamy na przykład Zeus daje, możemy sobie wybrać, że Zeus daje nam atak z piorunem, więc jeśli uderzymy kogoś mieczem, to jeszcze efekt pioruna wystąpi do tego. Więc yy, fajne, fajne, to jest, że, że tych bogów się tam spotyka w miarę, w miarę prze, przechodzenia przez te wszystkie kill no i możemy też spotykać Syzyfa, który stoi przy tym biednym kamieniu, bo Syzyf, Syzyfa praca to była wtoczenie kamienia. No i stał, stoi sobie przy tym kamieniu biedny i nam daje jakieś bonusa, żebyśmy na jakieś umiejętności, czy to, czy to da nam trochę więcej pieniędzy, czy da nam trochę więcej jednostek do ulepszania, o której zaraz. No i klucze chyba nam daje który z tych rzeczy możemy sobie u Sezyfa wybrać i Sezyf mówi ok dzięki i spotkamy się znowu kiedyś no i często tego Sezyfa gdzieś tam spotykamy i, i przechodzimy dalej do kill roomów no i przed bossem mamy szybki sklepik możemy jakieś sobie umiejętności kupić i, i po prostu idziemy na bossa, więc to jest takie typowe yy, taktyka roguelike'owa. No i jak to w Rogel'ach bywa e, niecały progres idzie na stracenie, nie tylko zbieramy klucze, żeby sobie zrobić e, odblokować bronię, ale zbieramy także sobie punkty ulepszeń, które możemy wybrać, e, z których można wybrać sobie różne ulepszenia. Czyli możemy sobie wykupić coś takiego e, jak odnowa życia po śmierci, że, że budzimy się jeszcze raz, mamy dodatkową szansę i możemy sobie wykupywać stałe powiększenie zdrowia i, i różne takie coś, co wpływa nam na, y, jeśli o umiejętności chodzi na stałe, że, że to zostaje z nami. i za, za dużo tam nie udało mi się odblokować, bo grałem w tą grę yy... Kilka godzin, a ta gra jest naprawdę na dziesiątki godzin, żeby to wszystko wymaksować, żeby to wszystko przejść, więc naprawdę jest co robić. Mamy dziennik, w którym możemy poczytać o wszystkich bogach. Im częściej spotykamy tych bogów, który, którzy dają nam umiejętności, tym więcej aktualizacji pojawia nam się w dzienniku o tych bogach. Więc jest naprawdę ciekawa lektura. Wsz wszystkie przedmioty, wszyscy wrogowie i tak dalej odblokowują nam się z w z miarę z postępem opis ich historii i tak dalej. Na przykład głupi, zwykły wróg, którego zabijemy 500 razy, to pojawiają się coraz więcej informacji o tym wrogu w naszym dzienniczku. Więc, więc, e jest naprawdę co czytać, jest naprawdę co odblokować i jest naprawdę masa świetnej rozgrywki. I o czym tu warto jeszcze wspomnieć pod koniec tej, tej krótkiej recenzji? Że o oprawie muzycznej i o prawie graficznej, która mnie porobiła. Jestem, jestem graczem, który bardzo dużą uwagę przykłada do muzyki w grze. Jeśli to są roguelike to wiadomo, powtarzamy te, te, te poziomy, giniemy raz za razem i mi się wydaje, że w roguelike'ach muzyka musi być jakoś Jakaś taka nieuciążliwa, żebyśmy po prostu po śmierci mieliśmy moty mieli, mieli motywację do grania dalej, żeby ta muzyka nam nie stała się męcząca. I podczas kupowania Hadesa na, na, na Steamie zauważyłem, że jest ścieżka dźwiękowa kup, ku, do kupna osobno, więc wtedy zapaliło mi się w głowie taka żaróweczka. oho. Skoro oni mają ścieżkę dźwiękową osobną, to ta ścieżka musi być dobra, bo żadna gra nie oferuje swoje ścieżki dźwiękowe, jeśli jest zrobiona na odwal, a jeśli gra oferuje ścieżkę do kupna osobno, to jest zrobiona z napracowaniem, że tak to określę. No i wklepałem sobie też na Spotify. Na Spotify możemy też sobie soundtrack z gry Hades znaleźć i ten soundtrack robi naprawdę mega dobrą robotę w grze, bo, bo muzyka jest różnorodna i dla fanów spokojnej muzyki jak i dla fanów y, ciężkiego metalowego grania, każdy znajdzie coś dla siebie i ta muzyka idealnie wpasowuje się w rytm walki, na przykład jak mamy w y, dynamikę tej gry. Mamy ciekawą walkę, Kill Room, który jest naprawdę z wieloma postaciami, musimy szybko unikać, szybko biegać, e, szybką taktykę robić, e, tutaj kogoś uderzyć, tu, tu się odskoczyć i tak dalej. I do tego właśnie, do tej dynamiki daje nam muzyka ciężkie, ciężkiego metalu, ciężki metal przygrywa nam i naprawdę daje to takie e, mega uczucie rozwałki i, i ta muzyka naprawdę dodaje klimatu w tej grze, mimo że to jest mitologia grecka, gdzie nie spodziewałbym się takiej muzyki, tak byłem pozytywnie zaskoczony i przez chwilę zerknąłem, czy nie odpaliłem przez przypadek jakiejś playlisty yy, na drugim ekranie na Spotify'u, ale nie, Spotify miałem wyłączonego i okazało się, że to po prostu leci w grze, tak się zdziwiłem, że taka, taka muzyka jest w grze i tak dobrze zrobiona. No i co mamy jeszcze, yy, co warto o czym wspomnieć, nie jestem graczem, który, który patrzy na, na jakoś super, na, na wodotryski graficzne, ale grafika w tej grze jest świetna. E, te motywy wszystkie e, mitologii greckiej są zachowane, ci bogowie są świetnie narysowani, każda z postaci jest, jest bardzo fajnie zrobiona i, i ten nasz, nasz ojciec Hades, który tam siedzi za takim wielkim biurku, przy nim jest ten trójgłowy pies chyba trójgłowy e, to wszystko, te lokacje które, które przemierzamy, te wszystkie kilrumy, one są wszystkie wspaniale zaprojektowane nie tylko e, wrogowie nasza postać i, i to jak się poruszamy jest, jest fajnie zrobione, animacja, tylko cała otoczka, nawet to co się dzieje gdzieś tam w tle, e, czy, czy po, poza obremem tego kill roomu, zawsze jest na czym zawiesić oko. Wszystko jest zrobione w świetnych kolorach, świetnie to wszystko wygląda, animacja, ruch, lekkość postaci, wszystko jest dopięte na ostatni guzik i to czyni właśnie... Z tego Hadesa gierkę, którą trzeba ograć. Jeśli ktoś, jest, ktoś lubi roguelike, to musi ograć, ale jeśli ktoś nie grał nigdy w roguelika, to jest taki przyjemny roguelike, który nie odrzuca swoim poziomem trudności, bo ta gra jest wymagająca, ale wręcz przeciwnie, ta gra zawsze swoją historią, zawsze mamy jakieś inne dialogi, gdzie, kiedy giniemy i znowu pojawiamy się w tym królestwie podziemnym, zawsze mamy z kimś jakiś dialog, że ta gra motywuje, żeby po prostu iść dalej i walczyć z tym. Więc to jest roguelike nawet dla tych, którzy się boją poziomu trudności, nawet dla ludzi, którzy nie mają za bardzo doświadczenia z takimi grami jak Dead Cells, jak, jak The Binding of Isaac, czy, czy jak ostatnio wspominaliśmy, jak to się nazywało, ta gra, co, co te techno grało. Krystian, pomóż. Neonabys? Chodzi Ci o to? Nie. Neonabys, no dokładnie. No. To, już, to już jest bardziej taki salt dla hardkorowych graczy, ale Hades jest grom dla wszystkich i naprawdę widok z Diablo i, i te, te poczucie, jakby się trochę w Diablo grało, robi naprawdę fajny odbiór tej gry i polecam każdemu. Dobra, to super. Chyba nie mam więcej pytań, bo widziałem, jak to wygląda. Faktycznie wygląda to super. No, z pewnością sprawdzę. Ty grasz sobie na padzie, chyba, tak? Bo nie wydaje mi się, żebyś na klawiaturze grał. Nie, ja, jest, ja nie gram na, na PCC na klawiaturze i myszce, jedynie w szczelanki, ale nie wyobrażam sobie, żeby to, w to na klawiaturze w ogóle grać. Ja mam Xboxa z Xboxa 360 już starego z startego padak, na którym grałem lata stecz. Podpinam sobie go przez taki specjalny adapter z Microsoftu, podpinam sobie go normalnie pod KOMPA i Steam nie robi mi w ogóle problemu z tym. Każda gra jest grywalna na padzie, więc, więc jest to spoko rozwiązanie. Mm -hmm. e, no dobra, e, no to fajnie H Hades, Hades na pewno będzie ogrywany no ale będzie ogrywany wtedy, kiedy on będzie na Xboxie, i najlepiej w Game Passie a tak to Hades raczej no nie, nie, nie będę kupował, szczególnie, że, że ja gram w taką popierdółkę teraz, e, gram w mega akwarium i buduję akwarium codziennie, więc, więc nie, nie, raczej nie, ale, ale ja wiem, że Hades jest dobry i Hadesa trzeba ograć, szczególnie, że no ja lubię, e, lubię tego typu gry. W, w ogóle e, jeszcze chciałem się, bo jak już siedzimy w temacie tych roguelików, ja mam do ciebie jeszcze takie szybkie pytanie, Michale. Czy ty kojarzysz taką grę, która nazywa się Undermine? Undermine. Pierwsze słyszę. Mhm. E, no to słuchaj, to musisz to nadrobić. E, ściągnij sobie tą grę. E, ona jest w Game Passie za darmo na Xboxie. To jest roguelike. Aktualnie, e, aktualnie, co jest ciekawe, moja dziewczyna się w to strasznie wkręciła. Już robi dziesiątą godzinę, e, bo przeszła Neonabysa całego teraz gra w Wundermaina. Zobacz sobie tego rogu lajka, -like on jest dosyć dziwny, ale jest, jest, jest stosunkowo ciekawy e, i sobie go ściągnij. I wierz mi, że zaraz będzie, o kurde, ale on jest fajny i na pewno tak powiesz. E, też za za darmo w Game Passie sprawdź Michale, to jest praca domowa dla ciebie, bardzo proszę. <grym> Więc, Undermine, e, zobaczysz, że w następnym odcinku powiesz mi o kolejnym fajnym roguelajku. E, odcinek więc... nowy roguelike ja się wykończę. E, tak, sobie. tak, tak. Ale nie, ale ten, jest, ten jest naprawdę ciekawy. E, możecie wkręcić. E, jest trochę inny. E, no. e, dobra, słuchajcie, więc teraz przejdźmy do tematu tego showcase'a, tak? E, to tak się dziwnie wydarzyło, wszystko, że. Że ten showcase e, e, był i sporo rzeczy na nich wynikło. E, w sumie to było praktycznie dwa tygodnie temu, no, ale nie powiedzieliśmy sobie o tym, więc trzeba o tym troszeczkę powiedzieć. E, słuchajcie, ja, ja tak traktuję troszeczkę ostatnio Sony, że Sony jest cały czas za plecami Xboxa, że e, zwróćcie uwagę, że wszystkie ogłoszenia Sony, które mają miejsce są cały czas za za Microsoftem, że konsola najpierw Microsoft, że cena Microsoft, że co jest w środku, dalej dalej w sumie nie wiem jak w środku wygląda ta, ta playka. E, dookoła, w sumie oficjalnie nig nigdzie nic nie było, gdzieś tam jakieś zdjęcia wyciekły, ale to też nie jest niby nic oficjalne. Cały czas Sony jest... No, za Same rendery były, tutaj nie ukrywajmy, że nie ma zdjęć konsol poza tym, co ktoś wrzucił z fabryki i, i to, to, tak, to są ale... jedyne zdjęcia, reszta to są rendery, z wnętrza konsoli też są rendery, co prawda Xboxa rozmontowałem, go też nie widziałem co najwyżej na tych nie, oficjalnych nie. Jest. Bądź, ale renderach. No, jest rafale, jest, jest nawet taki filmik, że on się tak otwiera i wszystkie części wychodzą z niego. No tak, ale to jest render, no to jakby tego no typu tak, rozwiązanie, ale... które pokazuje, że klejka ma y, dwa wentylatory po obydwu stronach przy tych skrzelach, też widziałem, tak, i to też jest jakby y, modułowo zrobione w sposób taki oddany do rzeczywistości, więc mhm. no tutaj bardziej, bardziej mnie martwi, że wiesz, że te konsole, no powiedzmy, jeszcze nie stoją na półkach, nie ma, wiesz, mamy COVID niby, no to jest takie półzasadnienie ale nie można sobie pójść do sklepu i, i, i dwa miesiące, czy półtora miesiąca przed y, premierą, wiesz, y, przetestować tego sprzętu, pamiętam przecież, że przed y, premierą Jara czy PlayStation Pro, to wiesz, biegałem po targach i, i, i przywoziłem Wam, wiesz, te informacje, jak to wygląda, tak? A, a tutaj niestety nic takiego nie ma. No cóż, trudno. E, dobra, e, Rafale, e, bo chciałbym powiedzieć o... Dokończ o, o, o paru rzeczach. Dobra, więc e, słuchajcie, no, no Sony dla mnie jest troszeczkę chaotyczne we wszystkim, co robi. E, I również w tych e, przyrzeczeniach. E, nie wiem, czy pa, Rafale pamiętasz, ale nawet to było takie no, otwarte spektrum. E, ludzie się nawet pytali, czy o ostatnim wielkim ekskluzywem będzie mhm. Ghost of Tushima. No i tak, no i to jest ostatni ekskluzyw, więc przechodzisz Ghosta, w sobie możesz się pozbywać czwórki. No ale nie, no okazuje się, że jednak e, wszyscy się śmieli, śmieli z e, Xboxa z Halo, Cross Generacja, że robią gry na starą i na nową, no i co? I Sony dopiero teraz wyszło to, że Sony robi to samo i, i dodatek do spider Spidermana będzie też na starej generacji i Horizon w sumie dosyć e, mocny, gruby tytuł, też będzie na starej generacji tu e, też już będzie, a nie będzie next genowej grafiki i tak dalej, i tak dalej no, e, dla mnie to jest e, Rafale słabe, że mówili, że nie ale jednak będzie Wiesz co... Można to odbierać na różne sposoby i myślę, że to zależy od punktu siedzenia. Myślę, że wszystkie osoby, które wiesz, jednak nie chcą od razu przesiadać się na playkę i zresztą wiemy, że raczej nie ma możliwości, żeby 100 milionów konsol było dostarczonych na premierę i wszyscy się przesiadli, to, to nie ma nic złego w tym tak naprawdę. Mówimy o tylko o dwóch grach, a nie o przyrzeczeniu, że przez dwa lata zagracie we wszystkie gry również na Xboxie. To ma troszeczkę inny wydźwięk, to jest takie wiesz, puszczone oczko i Moim zdaniem, tym bardziej, że wszystkie te gry mają zapewnione pełne wsparcie do, do jakichś wykorzystywanych przez piątkę możliwości, chociażby te nowe pady czy, czy jakieś inne raytracingi, no to nie jest to problemem mając gotowy silnik, żeby zrobić builda gry z tymi samymi mapami, powiedzmy, czy tam bardzo zbliżonymi. Takie rzeczy już wychodziły wcześniej. Metal Gear, którego ja kupiłem na Play 5 y, w, y, w wersji w 2015 roku, to już było po premierze, przypominam, że on wyszedł też na PlayStation 3. To jest naprawdę, wiesz, duża gra i, i mocno kojarzona z obecną generacją. Nie tak? No tak. Ale to jednak, Tyl tylko... to jednak gdzieś tam było. Ja wiem, że to był zewnętrzny producent, ale m, tego typu gry wychodziły i to są, moim zdaniem, i, i zawsze takie traktowałem ogryski, tak? Widać, chociażby było po y, GTA 5, które, które miało spory przestrzał między datami premier, m, pomiędzy poszczególnymi konsolami i na przykład teraz, nie wiem, 7 lat, tak? Bo, bo przez dwie generacje przeskakuje, ale najpierw wyszła na PS Trójkę. Była to w jakiś tam sposób, no jak każda GTA, zresztą wiesz, wyrywająca z butów y, jakość, ale jednak ta jakość była bez porównania lepsza na, na obecnej generacji, i dopiero wtedy pokazywała, wiesz, pełen pazur. I tak sięgając pamięcią w to, co było oferowane na takich y, crossgenach. To mnie to tak naprawdę kompletnie nie rusza, że, że wiesz, że tam jakieś dwa tytuły wyjdą w ten sposób, yy, bo to nie jest, wiesz, zapewnienie, że będziemy tak robili przez cały czas, tylko raczej na zasadzie, że no zrobiliśmy tak, bo, bo wiesz, bo tak wypadało, ale... Ale tego ale nie wiesz, nie czy nie będzie tak cały czas, bo mówię ci, ja, ja, ja mogę minimalnie zaryzykować, że nowy God of War będzie też na starą generację. Zależy jeszcze kiedy wyjdzie, bo jeżeli nie wyjdzie w przyszłym roku to nie, okay, ale, możesz... ale jeżeli w przyszłym roku to mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że wyjdzie. Możesz tak, Krystian, zaryzykować. Ja mogę zaryzykować tak samo stwierdzenie, że Halo jednak nie wyjdzie na starą generację, bo przesunęli jej o nieokreślony czas w przód, nie mamy daty premiery. Tak, tak, zgoda. Może tak. to. Miało być, to nie wyjdzie. No więc jakby to są w obydwie strony, wiesz, jakieś spekulacje. Mnie bardziej martwi fakt y, konkretów i ich braku, które są y, tu i teraz na dzień dobry. Ja sobie zdałem sprawę dopiero po tych preorderach, y, chociażby, y, wiemy, że tutaj po, po zrobieniu preorderów Xbox już wysłał do pewnych redakcji konsole. mamy już sporo filmików i artykułów na ten temat, jakieś pierwsze 72 godziny z Xboxem i tak dalej i dopiero teraz na przykład się dowiadujemy, że pojemność pojemność gier znaczy dysku jakby względem otwartej dla gracza do, do ściągnięcia gier to jest tam 802 giga dokładnie względem oczywiście podpisanej konsoli jako 1 terabyte. Oczywiście my wiemy od zawsze, że, że czy kupuje pendrive'a czy dysk to zawsze masz tej pojemności dostępnej i mniejszej to wynika z różnicy w przeliczaniu 1000 a 1024 między bitami bajtami itd. i tak i okej okay, jakby jesteśmy w tym zgodni nie wiemy, co jeszcze powie playka, bo playka podała enigmatyczne 825 gigabajty i być może mieli jakby y, zamysł wskazać przestrzeń gotową dla gracza. Nie wydaje mi się, ale ma... nie wydaje mi się. Ale ja wciąż mówię, że tutaj możemy co najwyżej spekulować i możemy, może nam się wydawać lub nie. Nie jest to w każdym razie. Powszechne i popularne, żeby wyskakiwać z dyskiem o tak niestandardowej pojemności, podpisywać go jako 825 yy, i potem jeszcze dostarczyć na przykład wiesz, 600 giga tylko dostępnej pojemności. Nie? Bo gdyby tutaj zastosować nie, jakieś bo... przeliczenia A, a, a, a nie wydaje się... dobrze, a, załóżmy, że, że załóżmy, że to jest terabajt. Załóżmy, że to jest terabajt. Terabajt nie lepiej wygląda na reklamach oczywiście, że lepiej wygląda i by reklamowali to jako terabajt, tak samo jakby reklamował w ten sam sposób Microsoft, Czy znaczy, który jest, to reklamował, ale masz jest, że, 820, że... więc wiesz mi, że 820 masz... to jest właśnie tak niestandardowe, masz... że będzie 700 albo 650. No. Masz rację, bo może być tak, przede wszystkim odnosząc się tutaj do konferencji y, tej, tej technicznej, y, która tak źle jest wspominana, przez przez CERN prowadzona, no to tam była mowa, że pojemność dysku wynika y, niejako z zastosowania tam chyba y, 12 czy 16 jednostek 64 gigabajtowych i, i dlatego jest ich właśnie tyle, bo tyle jest na przepustowości łącza i zmniejszenie dysku ma jakby związek bezpośrednio z tym, z tą jego prędkością, którą zastosowali, że ta magistrala ma 16, załóżmy, wiesz, no. ścieżek, nie, czy coś takiego, tak? Taka informacja tam gdzieś była zawarta, więc to może być całkowita pojemność dysku, ale wciąż wciąż ona może być też, wiesz, obarczona mniejszą, mniejszym systemem i, i, i tego typu rzeczami, no jakby nie patrzeć na Xboxie z jednego terabajta powinno się zrobić 930, a mamy do dyspozycji 802, czyli aż 130 giga wciąga gra, tam różnego rodzaju są głosy, że system to zajmuje 30 czy 40 giga, a 100 giga jest zarezerwowane na system szybkiego, jakby wiesz, quick resume, tak, i że tam są zapisywane jakby dane z ramu, które pozwalają wiesz, szybko się wczytać i, i rozgrywkę doprowadzić do tego wiesz, poziomu wcześniejszego z 6 gier i że ponoć te 100 giga jest właśnie zeżarte z tego dysku na Quick yy, i skoro playka ma tak samo jakby działający Quick resume, to teoretycznie, że to powinno działać wiesz, na tej samej zasadzie yy, mi się trochę nie wydaje wydaje mi się, że no zobaczymy, opcja jak wyjdzie, Rafał, wczytywania zobaczymy, gier w playce będzie trochę inaczej i że oni nie zmarnują z tych 825, wiesz, 100 giga na coś takiego i że finalnie będziemy mieli na gry podobną ilość y, miejsca. Wydaje mi się, że nie będzie ona różniła się pomiędzy konsolami, zobaczymy. wiesz, o, o, o 50 giga. Ale zwracam uwagę i wróćmy do początku, że informacja o konkretnym, precyzyjnym, wiesz, pojemności dla gracza 800 giga na gry wyszła od redakcji, e, która dostała tą konsolę, a nie oficjalnie od Microsoftu przed preorderami, nie? Przed preorderami było ważne, żeby powiedzieć, Rafała. że kupili tezdę, no. bo tak działa marketing. Oczywiście. I na to tylko zwracam uwagę. To nie jest jakby, wiesz, y, wielce odkrywcze, tylko pamiętajmy o tym, że my na każdym kroku teraz jesteśmy karmieni, żeby wydać swoje pieniądze i to działa w ten sposób, a, a nie w taki, że wiesz, ktoś tutaj jeden robi anielską robotę, a drugi jest diabłem okay. i wiesz, i... Rafale, ale to też działa w drugą stronę. Sony nie chwali się, ile faktycznie będzie tego miejsca. W związku z tym nie licz na 820 giga, bo już dawno by to powiedzieli, gdyby faktycznie tak było. I też wyjdzie to w jakiś tam pewnie w ramach testów i będzie zobaczyć, że będzie gówno burza, jak mało dają. Zobaczymy. Nie wiemy, zobaczymy, ale sporo na to wskazuje. Sł Okej. Okay. Słuchajcie, na, na showcase. wyobraźcie sobie, że akurat showcase chyba było o 22, Rafale, z tego co pamiętam. I wyobraźcie, sobie, że akurat na 22 idę do pracy. E, pracuję po 12 godzin, więc wracam o 10 rano do domu z dojazdem, wracam o 11 rano i okazuje się, że zapowiedzieli konsole, były już w sklepach, a ja wróciłem do domu i już nie zdążyłem kupić. Wiem, chciałbym tylko powiedzieć, że e, Sony gwarantowało, że każdy dostanie czas na kupienie tych konsol nie będzie żadnego problemu i słuchajcie na się podali, następnego dnia rano już były i w sumie już ich nie było bo od razu poszły, więc Rafale to jest, to jest strzał w kolano dla wielu użytkowników, dla mnie to jest bardzo słaba rzecz jak się zachowało znowu Sony i z tym nie sposób się nie zgodzić, bo, bo faktycznie mając najpierw uruchomioną akcję na swego rodzaju zbieranie, yy, może nie zamówień, tylko podnoszenia łapki do góry, kto by chciał konsolę, yy, szczególnie w Stanach, żeby jakieś zbadać zainteresowanie, podzielić, nie wiem, zaplanować premierę, czy wystarczy im konsol na jedną datę premiery, czy muszą rozdzielić ją na dwie, no wiadomo, że to wszystko było powiązane z, z tym zbieraniem informacji i, i tymi zapisami. E, powinni jakby wyjść z tego wiesz w ten sposób i, i, i pokazać, że te informacje od razu e, dotrą do graczy, że, że słuchajcie, dzisiaj po się będziecie mogli e, już robić albo jutro rano m, zamówienia, tak? Szczególnie, że to przez wiele stref czasowych szło, no i wiesz, 22 u nas, a, a tam gdzieś to była dopiero e, 16, tak? I te sklepy powiedzmy częściowo uruchomiły się od razu na sprzedaż nocną, częściowo trzeba było czekać do następnego dnia rano i to było mocno rozjechane. To było trochę niefajne, bo, bo, bo skoro sami wiesz wyszli z jakąś inicjatywą, to powinni ją dociągnąć do końca, a oni kompletnie jakby zapomnieli o tym, że coś takiego robili, tylko dawaj na szybko, teraz coś posprzedajemy. Podejrzewam, że z tego też yy, wariatkowa wyszła, yy, wiesz, wyszły te, te tematy, że niektóre sklepy tych konsol po prostu nie będą miały, bo yy, nie miały potwierdzonej informacji o ilości dostępnych i ich nie dostały. Yy, na pewno były jakieś plotki, dlatego że dzień przed yy, showcase'em yy, polski XCOM puścił jakby akcję taką reklamową, że zapisz się u nich na newslettera, dostaniesz od razu pierwsze informacje, gdy będą tylko preordery dostępne, co więcej dostaniesz 100, 100 złotych bonus zniżkowego na jeden z preorderów i ta akcja dotyczyła jakby obydwu obozów, od razu jakby wiesz, i Sony, i Microsoftu. Mm. I nie będzie tych preorderów i z tego się robi zamieszanie i Sony jest złe, yy, bo ktoś wyskoczył gdzieś tam przed szereg, ale z drugiej strony oczywiście nie wyskoczyłby przed szereg, gdyby ten dzień wcześniej, to nie była plotka, że słuchajcie, od jutra startujemy z preorderami, tylko konkretna informacja, ile dostaniecie sztuk, dokładnie. tak? Wiemy mhm. z pewnych źródeł, jak to wyglądało przy Xboxie i, i jak dokładnie było wiadomo dzień wcześniej, yy, ile będzie sztuk w, ten, w danym sklepie i w jakiej cenie, prawda? Mhm. E, dobra. Więc, e... więc to było inaczej zorganizowane ale z drugiej strony no, wyprzedzili tego Xboxa z tymi preorderami i pomimo, że wcześniej już były zapowiedzi, że ty będziesz czekał na tego 22, to tylko dwa tygodnie i zrobię preordera, no to wjechało Sony i ściągnęło swoją pulę i wiadomo, że to się też udzieliło wielu osobom e, dopóki nie poznamy raportów, nie zobaczymy jak ale wjechali i, i zarżnęli co chcieli, tak? No, e, e, tak? Myślę, że też bym tak zrobił na, na ich miejscu Znaczy no na ich miejscu, bo tonący nocy się Chwyta. E, tak, tylko że już jakieś informacje dostałem od pracowników sklepu na przykład jednego, że wszystko na to wskazuje, że to co dostawali na preordery to będzie wszystko. E, bardzo często jest tak, że sprzedali na preorderach więcej niż dostaną albo sprzedali na preorderach tyle, co faktycznie dostaną i nic w sklepach nie będzie jeżeli cokolwiek dostaną, to dopiero w przyszłym roku. Więc jeżeli nie kupicie teraz na premierę, do premiery, na premierę nowej playki, to nie kupicie już w tym roku jej normalnie w oficjalnej cenie nigdzie. No, no na Allegro wiadomo, są, są już wyższe ceny, więc słabo to dosyć wygląda. Rafale, dobrze, kolejna rzecz. Słuchajcie, takie rzeczy. Nowa FIFA... 239 zł Gry od Activision Mam tu... od, od Ubisoft Sorry, mam to na myśli oczywiście Assassin's Watchdog 239 249, sorry Mamy Sackboya, który... Nowy Sackboy, który w sumie nie ma jakiejś next genowej grafiki 319 Dodatek do Spidermana 269 no i remaster Dimon Sola 349 zł. Rafale Sony jest pojebane z cenami swoich gier. Jak chcesz ich wybronić w ogóle? Czy, czy jest sens ich bronić, Rafale? Bo dla mnie tr trzeba coś takiego niszczyć w zarodku. No ale tutaj nie masz co zniszczyć, Krystian. Jakby nie patrzeć sytuacja, w której ja idę do sklepu i widzę wystawionego na promce czy nie na promce za załóżmy tam 220 wiesz... 9 zł, jakąś nową gierkę w miarę, jakiś Mortal Kombat czy coś. Mogę sobie to wziąć i kupić, a jednocześnie mogę sobie siąść w sklepie i kupić ją w sklepie cyfrowo i ona tam kosztuje 279 zł. Ta sama gra i mi nie daje żadnej możliwości potem zrobienia z nią czegokolwiek, a być może nie daje mi możliwości pobrania tej gry za 5 lat, gdzie płytkę zawsze włożę, najwyżej nie ściągnę patcha, ale jednak zagram. To wiesz, to, to, to jest całkowita blokada już teraz yy, pewnej logiki i niestety tak to wygląda. Yy... I tak to będzie wyglądało, oni po prostu zrobili to piersi, są w pozycji jakby nie patrzeć obecnie dominującej, jeżeli chodzi o ilość wiesz, sprzedanych konsol, więc nie dziwi mnie to, że oni są chłopcem do bicia w tej kwestii, jestem pewny, że gry z innych studiów też będą jakby w tej cenie, Ubisoft faktycznie wyszedł jakby z tą ceną, pierwsze nie zapominajmy było Take-Two chyba z NBA'em, nie wiem, czy to Ty czy coś takiego, ale NBA pierwszy taką cenę wyskoczył powyżej 300 i, i to były pierwsze jakieś tam plotki. No, my oczywiście robimy z tego dramę, bo bo nas na te gry nie stać. Podejrzewam, że wiele osób z innych krajów też jakieś tam swoje 10 dolarów czy euro zrobi jakąś aferę, ale o wiele mniejszą, bo, bo bo jednak jest inny wiesz, przelicznik tego pieniądza. I przede wszystkim tak to będzie wyglądało za pół roku, wydaje mi się, że wszędzie albo za rok a przede wszystkim wtedy, gdy gry nie będą wychodziły na obydwie generacje, Ubisoft leci z czterema grami naraz, dużymi które będą w zbliżonym okienku wydawniczym. Oni zasypią rynek swoimi grami i będzie sytuacja, w której co drugi gracz będzie grał w jakąś grę Ubisoftu. To będzie ogromny dla nich skok. Oni moim zdaniem pierwszy raz coś takiego zrobili. Co prawda no były już tam sytuacje, że, że Assassin, który jest co roku wydawany, spiął się z Far Cryem, który jest co roku wydawany i jeszcze doszło do tego The Crew czy coś w tym stylu, więc okej. Okay. Ale to jest zalew spry, mocno mocno spięty jakby tutaj z y, innymi premierami. Ja nie wiem na kim oni jakby z kim oni chcą walczyć. Wydaje mi się, że to jest mocno podyktowana też walka pod y, Cyberpunka, y, który wchodzi i może konkurować, myślę, że co najmniej z ich jedną dużą grą. Cyberpunk nie będzie miał przez rok co najmniej wersji na dużą konsolę, będzie miał darmowego patcha, więc krótko mówiąc, to co już wiemy, to wiemy, że za tyle zagramy na obydwu generacjach, no i jakby Ubisoft nie mógłby tego asasyna sprzedawać drożej. Bo Cyberpunk by zjadł tego Asasyna totalnie, tak? Już jakby nieważne kto by co lubił, to by był prosty wybór, a jeżeli Asasyn miałby być yy, droższy, no to inne gry nie mogą być też tańsze, więc no to była taka jedyna słuszna decyzja ze strony Ubisoftu i ona moim zdaniem nie ma nic wspólnego z polityką czy Sony, czy Microsoftu i Microsoft na razie żadnych gier nie wydaje, więc on nie podał swoich cen, tak? To jest kwestia decyzji, ale nie łudź się, że za pół roku y, będziesz miał, wiesz, y, dalej 90% gier po 250 zł. Tutaj jedynym tu jedynym rozwiązaniem jest albo pójście w lewo i granie y, w to, co masz na Game Passie, plus kupienie sobie tam tej jednej gry na premierę w taki czy w inny sposób, albo skupienie się na rozgrywce, którą nie zapominaj. Jak kupisz sobie grę za 350 zł, przejdziesz ją, to bez problemu ją sprzedasz za 300 czy tam 280 i ona cię fizycznie kosztuje tyle, ile y, tam zechcesz zapłacić. Ja z drugiej strony nie mam ciśnienia, żeby grać na premierę. Oczywiście no teraz przy okazji premiery konsoli coś będę chciał kupić, więc zapłacę, ale zasadniczo nie mam yy, takiego ciśnienia. Rzadko kiedy jakby udziela mi się ten hype, żeby pójść i wydać 270 zł. I tak samo jak mi się rzadko by udzielał na 270, tak samo rzadko będzie na 350. Ja to kupię na jakiejś tam pierwszej czy drugiej przecenie albo pierwszą czy drugą używkę i to będzie w porządku. Jestem pewny, że nie zobaczę dużej różnicy. Nawet jak jakaś gra będzie zajebista i załóżmy spodoba mi się Demon Souls, nawet jak go przejdę sobie teraz i po, ty po dwóch tygodniach go bez problemu sprzedam, to najwyżej go sobie kupię za rok, żeby mieć go w swojej biblioteczce, bo z domyślnej gier nie sprzedaję, tak? Tak? nic nie stoi na przeszkodzie. E, w porządku, Michale? E, są zaporowe dla mnie nawet. Mimo, że jednak za granicą są inne zarobki, to przez co nawet 80 euro za grę jest dla mnie zaporowo. E, jak jeszcze za 69, czy tam 6, no do 70 nie miałem problemu, ale ta dycha, jeszcze dorzucisz tą dychę, to już jest sporo. Tym bardziej, a, że... A, a, a pamiętasz, e, bo e, nie oszukujmy się, z naszej trójki Michał kupuje gry na premierę. E, Michał, pamiętasz e, duża, g, g, duży ostatni tytuł na premierę? Ile Formuła 1 kosztowała? Bo ona chyba była droższa niż Tony Hawk. 6 e, dyszek chyba, 60 euro kosztowała. Ale słyszeliście, jakiego kopa w jaja graczom zasadziło Nintendo teraz swoją edycją Mario potrójną? No mów jak nie kupicie w ciągu jakiegoś miesiąca czy tam dwóch, to ta gra po prostu znika ze stora i kto kupił ten ma, kto nie kupił ten ma pecha, albo pudełkowa, albo wcale. Znaczy pudełkowa, czy storowa? Storowa znika. Teraz wyszła edycja po tym całym Nintendo, jak oni mają te swoje też programy, gdzie tam pokazują wszystkie rzeczy. Wyszła edycja trójpak, taki gierka. Kupiłem, oczywiście. 60 euro zapłaciłem. Ale to jest na sklepie internetowym. Nintendo sklepie. Tak, w sklepie Nintendo, w Nintendo Shopie kupiłem edycję tą jubileuszową, jakąś, że tam jest Mario Galaxy, Mario 64 i jeszcze jakieś Mario, jakieś Mario tam było w środku. No tak, moim zdaniem jest to, jest to po prostu dramat z scenami, które proponuje Sony. Zobaczymy jak to będzie Na Microsoft. właśnie chciałem powiedzieć, że The, The Medium jest chyba za 229 Albo 239 Na nową generację, więc Póki co jest jeszcze dobrze, chociaż to nie jest taki do końca AAA, ale ma Mocne, ma mocne Aspiracje na AAA, Rafał Mówię, że ma mocne, bardzo mocne aspiracje na AAA. Mam mocne aspiracje, ja mocno na tą grę liczę, zobaczymy jakie będą jej recenzje, ale to też, wiesz, nie jest żaden ekskluzyw. To, to nie jest gra, yy, którą powiedzmy należy stawiać na półce. Mnie najbardziej martwi, wiesz, tutaj cena yy, Sackboya, bo ja jestem w stanie zrozumieć cenę, yy, mimo wszystko jestem w stanie zrozumieć cenę yy, Moralesa za 270 plus... Yy, plus te 70 zł, żeby mieć ewentualnie dostęp do remastera y, Spidermana, To jest jakby moim zdaniem, mam wyjebane na to i w ogóle mnie to nie boli. i Nie, nie bije się, nie tłukę kopii o to, że powinni mi za koniecznie dać, wiesz, starą grę podbitą teraz, nie? Bo nikt godowora trójki mi nie dał podbitego y, z PS2, za darmo nikt mi nie dał The Last of Us podbitego, nie? W ani, wiesz, ani jakiś tam innych, więc jakby to, to już jest ich sprawa. Yy... Demon Souls też jest wykonany na najwyższym poziomie i moim zdaniem tu Sackboy odstaje tym poziomem i on jest grą, która powinna być wystawiona za 209 zł jako tytuł startowy, wiesz, owszem z podwyżką nowej generacji, podatkiem nowej generacji, ale który rośnie z poziomu startowego 169 na 209, a nie z pełnego Kompleknie. tytułu jeszcze na 300, wiesz 9, gdzie... No nie wygląda to na grę, która po prostu wiesz, kosi wszystko, nie? Szczególnie, że wychodzi, wychodzi teraz Crash, zajebista platformówka, będzie po prostu kozak i, i obok będzie biegał ten Sackboy, nie? Ja wiem, że Crash już nie jest maskotką Sony, ale dalej jest tak w sercach graczy odbierany, jeżeli już wiesz, ktoś, ktoś ma w niego e, grać, Tak, no. zobaczymy jak będzie. E, dobra, więc ja jeszcze chciałem powiedzieć o jednym małym mindfaku Rafale z tym Dimon no, Oglądamy Oglądany filmik Dimon, bardzo fajny jest. E, no i co? No i no i ostatni screen, oczywiście e, ekskluzywnie na Sony, e, plus wychodzi na PC, tak? E, później dostajemy wielki hate od, od fanów e, Sony. Ej, no nie kupuję tą konsolę po to, żeby inni dostawali ekskluzywne gry, tak? No i, no i Sony mówi nie, nie, nie, to jednak na PC nie wyjdzie. E, dla mnie jest to słabe. E, takie tłumaczenie, jakie oni mają, jest słabe. E, Rafał, co o tym myślisz? W ogóle co o, ty, co o tym myślicie? Myślę, że... Wiesz co? Myślę, że w ogóle te pokazy w dobie, jakby, wiesz, obecnej sytuacji pandemii, to wszystko jest strasznie zrobione w gówniany sposób. Miby nie przyszło w pracy przez myśl, żeby, wiesz, puszczać i udostępniać jakąś tam grafikę, której załóżmy ktoś nie sprawdził, nie zatwierdził. Ta grafika też wygląda, o której mówisz, czyli PS5 ekskluzji z gwiazdką i że all są napisy dostępne. Ta grafika była też zrobiona w zły sposób, tam nie było gwiazdki tam, gdzie być powinno. Yy, gdzieś coś było przeniesione też yy, przy, przy finalu, yy, tym 16 nowym i final też nie wychodzi ponoć na pecety i jakby tutaj samo studio swoje powiedziało, że takich planów na razie nie ma. Yy, nie powinni takich błędów przede wszystkim popełniać, natomiast to nie jest informacja taka, że następnego dnia się zaczęli tłumaczyć, bo ja od razu wszedłem dosłownie 5 minut po zakończeniu prezentacji, yy, gdzieś tam leciałem sobie po Twitterze i tak dalej i trafiłem na yy, cały wpis, w którym było jeszcze więcej szczegółowych informacji podanych, choćby ceny oficjalne, yy, akcesoriów, których zabrakło w prezentacji, yy, ceny gier i, i, i wiele innych rzeczy wrzuconych i tam była ta informacja m.in. o tym, że to jest ekskluzyw, tak, i i to była po prostu pomyłka. No. Pomyłki się nie powinny zdarzać, ale też nie traktuję tego jako, o nie, wycofujemy się, bo gracze A nas ja to tak traktuję, Rafale. Ja to teraz tak traktuję, bo są już w wielu aspektach oszukiwało graczy, więc wydaje mi się, że tym razem zrobili to samo. No. Ale... ale czy oni, ale, ale powiedz mi, czy oni faktycznie, oni dostają opór hejtu teraz? Jakby osób takich jak ty, które yy, hejtują bo coś tam, wiem, drugi obóz obiecał inaczej, oni od tego są, żeby obiecywać i oni od tego są, żeby gonić teraz i zaproponować coś nowego, wiesz, bo, bo, bo są na pozycji jakby nie patrzeć przegranej. Tam Rozmawialiśmy o tym, czytaliśmy wiesz, wielokrotnie i mi w ogóle nie przeszkadza to, co robi Xbox, przeszkadza mi tylko w jaki sposób prowadzi marketing, ale to są obóz amerykański, obóz japoński, tak dokładnie to wygląda i, i wiesz, Toyota też się nie reklamuje inaczej. U siebie przynajmniej, tak, bo, bo, bo, bo to po prostu nie jest jakby zgodne z ich jakby myśleniem w Japonii. I to widać też po Nintendo, że Nintendo też ma wyjebane. Tak? Tutaj jakby wjazd z grami sprzed 25 lat nieznacznie poprawionymi, bo umówmy się, to nie jest remaster taki jak Krasza tych Marianów, które teraz wyszły, tylko to jest puszczenie tego w rozmytej teksturze. To, jest, to w, wygląda jak gówno, jak ja na to patrzę. <laughs> no, nie, nie oszukujmy się. O, o czym ty mówisz, Rafał, teraz? Ja mówię teraz o tej kolekcji y, trzech gier na, na, na Marianów. No zim, wiem, no wiem. No, okay, no. Tak. I, I tutaj wiemy też, że oprócz tego, że to nie jest remake w kategoriach, chociażby stawiając go obok Tony Hałka, czy, czy Crash'a, czy Spyro. Y, więc to nie jest na, tej, na tym poziomie zrobione bo wygląda dalej jak wygląda i nic nie jest jakby dodane nowego, to jeszcze są jakieś cyrki ze sprzedażą, że w sklepie będzie tylko przez miesiąc, yy, że potem będzie na pudełku, ale może nie będzie. W ogóle, wiesz, zasadniczo dawaj kasę albo albo spierdalej, bo mamy na ciebie wylane. My i tak sprzedaliśmy 15 milionów Animal Crossing'u i, i w ogóle, wiesz, mamy swojego horrorizmu. Więc no polityka ta japońska jest trochę inna w tej promocji i, i Nintendo też nikomu nie wchodzi w dupę i jakby y, ja się cieszę, wiesz, z takich rzeczy, że mm, że Xbox na przykład znaczy nie Xbox, że plejki dbają, wiesz, o nasz dubbing i dzięki tej pozycji Playek y, gry są dubbingowane, nie każdej to pasuje nie w każdą gram z dubbingiem, ale to jest coś, co już mamy i co jakby z czego nie zrezygnujemy y, Microsoft dla odmiany tych gier y, nie dubbinguje, no mamy dzięki Bogu napisy w większości z tego, co mi wiadomo, bo we wszystkie mogłem nie grać, ale ostatnio jak była awantura o zamykaniu i niedostępności kont, bo, bo też rozmawialiśmy mm, o tym w międzyczasie, że, że jest awantura, że Xbox się wziął za towarzystwo i że już nie będzie kont po 14 zł. I tu jest trochę może ból dupy też niektórych, że yy, na Xboxie myślałem do tej pory, że będę miał grę w razie czego na koncie z Allegro za 14 zł, a Playka każe mi 350 zapłacić. Ja wiem, że bardzo dużo osób wciąż tak myśli w, yy, w Polsce i przez to to, przez to to boli bardziej, nie? Że, że, że tutaj wiesz, ktoś jest niesprawiedliwy. Natomiast y, już z tą niesprawiedliwością zaczęli walczyć. Na oficjalnych profilach nawet Xboxa były komentarze negatywne, że, że wiesz, że to nie jest potrzebne, że y, co my teraz zrobimy. Y, I nawet Xbox Polska napisał. Y, dosyć celnie, chociaż nie wiem, czy nie próbował robić takiej trochę dobrej miny do złej gry, że nie ułatwiają gracze, którzy jakby korzystają z tego procederu i że go utrzymują w ten sposób z negocjacji z centralą w kontekście chociażby, wiesz, dubbingu i polonizacji, nie? W tych, tych grach, że po prostu Microsoft ma wyjebane na Polskę, bo się nie opłaca za mało się tu sprzedaje po prostu gierbo, albo ktoś robi konta, albo ktoś robi Game pasa, a tych graczy tak takich, wiesz, klasycznych, którzy zostawiają tą kasę w portfelu jest zwyczajnie zbyt mało. No tak, ale R Rafale też świadomość jest I to też jest pokazanie, inna. że jakaś korporacja ma nas w dupie, tu czy tam, nie? To jakby Nintendo ma nas w dupie, bo nigdy nie zrobiło, wiesz, tutaj podejścia jakiegoś pełnoprawnego, można na palcach jednej ręki polskie gry policzyć, a nawet dystrybutora przez długi czas nie było oficjalnego. Konsole, wiesz, i ceny są po prostu, wiesz, dlaczego pięcioletni Wiedźmin kosztuje 250 zł i z tego nie robimy afery, no, bo, bo chyba, chyba we wcześniejszej wersji tego odcinka wspomniałem, że Wiedźmina na Switcha kupiliśmy no tak, za tak, 20 tak. zł, no, więc to jakby, wiesz. Eee, tak, no, ja myślę, że świadomość tak tej marki, tak, Sony, Sony, Sony ma du dużą, dosyć dużą świadomość marki, jest dobrze zreklamowane w Polsce i dlatego jest tak, jak jest. Rafale, ja mam, ja mam w ogóle bardzo, bardzo bardzo ciekawą uwagę jeżeli chodzi o Game Pass, ale już nie w tym odcinku no to jak już jesteśmy przy tym Game Passie, no to co, no to mamy szachmat, tak, w tym momencie Microsoft robi szachmat i bierze BTSD. i teraz pytanie jest mając te 23 studia które napierdalają gry jak pojebane naprawdę, to, to już będą naprawdę dobre gry dobre gry, myślę, że ale dobre ale na jakiej gry? podstawie, Poczekaj. jakby z, rzucając takie zdanie, to ty jakby wrzucasz, ja ci muszę zablokować. No nie wiem, Fallout nie jest możesz dla mnie bardzo dobrą grą, e, tak samo, e, no nie wiem, e, poczekaj, do gry Wolfenstein, świetne dwie części, e, Doom, rewelacyjne. Doom. Doom jest rewelacyjną grą i z tym się zgodzę, ona odmieniła e, w danej generacji shootery. Fallout był zawodem, a 76 był kpiną. No tak? Czwórka nie była jest... zawodem, no nie gadaj, w czwórkę się naprawdę świetnie grało, jeszcze z tymi dodatkami. Hmm, ale wszystkimi. Wiesz co, to, to, nie, to nie weszło aż tak mocno. Miało bardzo mocną konkurencję i ona nie zdobyła. Ja się nawet nachypowałem i się odbiłem od tego Fallouta. Ci, co są fanami od wielu, wielu lat, znaczy, wiesz, ja nie mogę, ja nie będąc fanem Falauta. dałem się wkupić w ten y, klimat. Obsidian tutaj jakby w międzyczasie y, zrobił coś takiego jak ten Outer, y, outer y, Worts, tak? Arter outer words, words. No? I ten Outer Worts... Bardziej mnie wciągnął i przeszedłem tą grę od przysiągnięcia w, wiesz, w tydzień czy w dwa całą i czytałem wszystkie dialogi, bo był super zajebisty klimatem, a Fallout mnie męczył, okay. tak? więc e, Poczekaj, poczekaj chodzi na falę, bo, bo, tu, bo Tu chciałbym to powiedzieć, bo e, chciałem ci powiedzieć, że właśnie oni robili, właśnie e, twórcy Outer Worlds robili New Vegas. Fallout New Vegas i teraz mają, mają markę Fallout, znowu Microsoft ma tą markę, więc może przypierdolą New Vegas 2 i zobaczysz takiego prawdziwego killera. Mm, bardzo bym chciał. Chciałbym powiedzieć, że mamy te 23 studia. Microsoft zarzekał się, że oni są w stanie co 3 miesiące wydawać ekskluzywa, dużego ekskluzywa na swoją konsolę i mając te 23 studia na pewno tak będzie. Czy te ekskluzywy będą dobrej jakości, tak dobrej jakości, jak, ma, jak Sony? Zobaczymy. E, trzeba też e, dawać sobie też na luz, że e, nie wszystkie ekskluzywy na nową generację muszą być też zajebiste Sony. Mogą być dobre, bardzo dobre, ale nie wiadomo, czy będą też tak zajebiste, e, jak było ostatnio, bo niektó nie, niektóre e, 10 na 10 akurat by mi nie dawał, 9 w porządku. Zobaczymy jak będzie, ale, ale Microsoft bierze Bethesdę, to jest bardzo dobry ruch. Rafale, Michale czy, jak Wam się wydaje, czy ona, czy gry Bethesdy będą na konsoli Sony? No będą. Będą w większości. Na pewno się coś pojawi w końcu zrobione w taki czy inny sposób na Xboxa załóżmy tylko albo czasowo. No bo bo wiadomo, trzeba grać tymi kartami, które się ma i to, to jest jakby nic dziwnego, że się robi, wiesz, skoro można w obcym studiu wykupić sobie czasową ekskluzywność, to w swoim tym bardziej. Wydaje mi się, że nie będzie blokady całkowitej, bo to jest tak ogromna baza konsol, a wcale nie jest łatwo sprzedać 10 milionów gier, bo, bo znamy różnego rodzaju rankingi sprzedaży i wiemy, że y, nawet te najlepsze gry, y, jakieś tam ekskluzywne, nierzadko po, po 10 milionów sięgają, y, więc naprawdę opieranie się na swoim tylko y, ekosystemie, który jak wiemy też będzie coraz mocniej y, przesiąknięty przez Game Passa, rozmawialiśmy, że tam teraz jest 15 milionów, y, twoje szacunki mówią, że do końca przyszłego roku będzie 30, to też zapamiętamy. Zobaczymy, ilu będzie tych aktywnych użytkowników. Na pewno abonamenty w tym pomogą i na pewno nauczą czegoś nowego. Natomiast te pieniądze z tych abonamentów no, nie sfinansują Wiesz Wszystkich gier sfinansują może yy, może jedną, może dwie, które będą mogły zostać tylko jako ekskluzywy, a takie gry już mamy zapowiedziane, Wiesz oczekujemy ekskluzywów w postaci Halo, yy, Forzy yy, i kilku innych, które zostały zapowiedziane, więc to nie może się opierać tylko na tym, bo im więcej gier będzie trafiało do Game Passa, yy, tym mniej ten Game Pass będzie dawał pieniędzy na nie. Tak, bo jest no większy wład do podziału. Wiem, wiem o co ci chodzi. E, dobra, z, e, zobaczymy, jak to będzie wyglądało po prostu. Po prostu Nie Sony wiem... musi być maszynką do klepania kasy, szczególnie Albo... jeżeli można za 350 zł wystawić tam grę, to my będziemy <laughs> no na teraz Sony tak, płacili. Teraz można. E, tak, no, my będziemy płacili na, za, za, za gry, które <laughs> będą w pasie. E, To może być śmieszne, ja tylko jeszcze chciałbym e, powiedzieć, że e, nie wiem do końca jak będzie, albo będzie to czasowa Exclusive rok 2-3, albo, albo po prostu faktycznie będzie to, tylko że za pieniądze zobaczymy, chociaż, chociaż e, tutaj są zdania podzielone, ta nowa gra BTS Starforce, chyba ona jakoś się tak nazywa, czy Starlight. E, jakoś tak to jest powiedziane, że chyba jednak nie będzie na Play'ce, e, zobaczymy, e, ja po prostu chciałbym e, powiedzieć, że jeżeli na przykład, wo, zobaczcie, jeżeli na przykład Sony wykupiłoby BTSD, to na 100%, na 100% Microsoft nie dostałby żadnej gry. Zresztą widać, co robi ze Esco widać, co robi z Finalem i tak dalej. Kombinuje, była, była informacja, że Sony e, chodzi do wszystkich studiów i gada z nimi, że chce wziąć ekskluzywnie na ich konsolę jakiś tytuł albo grubo czasowo. Znamy Sony, wiemy, jakie Sony jest zachłanny. Były to, plotki, w słuchaj, momencie, były plotki. Nie byłoby tego na Microsoftzie. Były plotki, nie wiemy, gdzie byli, kogo pytali. Były też plotki, że Microsoft ma kupić blobera, były plotki, że ma kupić Sege, były plotki, że ma kupić jakieś jeszcze inne japońskie studio i czekamy dalej, co zobaczymy, bo takich informacji, no jakby zauważ, że nie było najmniejszego przecieku o tej BTZ i po prostu wyjechało oficjalne ogłoszenie wtedy, kiedy miało wyjechać dokładnie zaplanowane przed preorderami, więc znowu nasze gdybanie i setki artykułów, bo ktoś coś tam napisał, wiesz, to to jest w tym momencie mm, gra informacyjna i trochę wojna informacyjna i, i wiesz, o wiele milej wspominam rzeczy, jak się to działo na faktycznych konferencjach, gdzie trzeba było wyjść i coś powiedzieć, bo nie wystarczyło napisać tweeta, no bądź co, bądź całą premierę mm, cenową, jeżeli chodzi o, o Xboxa mieliśmy właśnie na tweetach zrobioną, tak? No co jakby wciąż do dzisiaj mi się nie podoba, bo mi zabrakło tego, wiesz, mięska z konferencją i miałem ochotę taką, taką też zobaczyć. No, A tak zobaczymy. cały dzień tylko wchodziło się, wiesz, w artykuły, żeby zobaczyć coś e... nowego. Yy, ale masz rację, na pewno Bethesda jakby została kupiona przez y, Sony, to by nigdzie nic nie wyszło, dlatego, że i y, Nintendo też by tego nie zrobiło, bo to wynika od ilości posiadanego sprzętu, konsol i polityki, tak, tego ile <śmiech> to dane studio jest w stanie zarobić na samym Sony, tyle żeby zrobić tą grę, a moim zdaniem na Microsoftie nie jest w stanie tyle zarobić, więc musi wyjść na zewnątrz. No, dobra, musimy kończyć, słuchajcie. E, musimy kończyć Bezimienny.pl, wchodźcie, Black Widow Radio, słuchajcie, zajebiste radio, e, YouTube jesteśmy, e, fanpage na fanpage grupa na Facebooku wchodźcie, mamy coraz więcej ludzi, gadamy fajne rzeczy, coś jeszcze, coś jeszcze, no oczywiście jakiś iTunes, jakiś Spotify Instagram, Rafa powiedział Twitter, coś już tam wpisuję co staram się przynajmniej więc coś się zaczyna dziać, więc wjeżdżamy, słuchajcie, z ten odcinek dobiegł końca i musimy kończyć dosyć szybko więc słuchajcie, moim, moim gościem był Michał Stiller Dziękuję bardzo, do następnego razu był Rafal Radomiejski. Dziękuję wszystkim, cześć. I był Krystian Kewner, a my słyszymy się za dwa tygodnie. Dziękuję słuchacze, do usłyszenia, trzymajcie się, hej.